Witamy Państwa bardzo serdecznie. E, antywirus po tej stronie i gospodarz ze Zołaty po drugiej. 1 lutego 2022 roku. Data prawie że symboliczna, tyle dwójek w jednym miejscu. E, chcieliśmy dzisiaj zacząć, właściwie ja chciałem, bo tak e, poprzednim razem e, wrzuciłem temat dziesięciny. Ona się tam przewinęła nie bez przyczyny, ale widzę, że. Sprawa jest chwytliwa, ponieważ obecna sytuacja gospodarcza bardzo mi przypomina te dawne wieki. Ja myślałem o XIV wieku, czyli o czasach gotyku, kiedy te, te obciążenia były całkiem lekkie w stosunku do tego, co było później. Niemniej jednak to miałem na myśli i temat dzisiejszego odcinka jest, co ty wiesz o dziesięcinie, cielęcinie i korwinie? No ale bieżące wydarzenia sobie to przykrywają, bo my byśmy sobie mogli tutaj podyskutować tam szeroko na różne tematy. Niekoniecznie z udziałem słowników, bo pewne rzeczy po prostu wiemy i nie musimy czytać na Wikipedii, ale no, bieżące sprawy są na tyle gorące, ja myślę, że że trzeba trochę zboczyć z tego, tego planu, no i od razu Ci zadam pytanie otwierające ode mnie, czy jesteś Kanadyjczykiem? Jeżeli chodzi o udział w konwoju, to jak najbardziej. <śmiech> no to chyba miałem właśnie na myśli, także... Tak zauważam, że wszyscy tak, ludzie... Film, był kiedyś taki film Konwój, który też w czytnej sprawie się od, odbywał. Na ten film to chłopaki z podwórka zawsze chodzili kilkakrotnie, bo przede wszystkim wspaniałe ciężarówki w najrozmaitszych formach graficznych i z dużym dziubem i całkiem płaskie z przodu. Także hmm. cysterny, lawety, lory... Najrozmaitsze y, y, ciężarówki z, z, ze sprzętem y, na stałe zamontowanym, pojazdy specjalne czy też zwykłe tiry. Piękna sprawa. Ja zauważyłem, że wykrystalizował się taki podział y, społeczny na y, tych, y, których ja szanuję, i ci wszyscy są co do jednego Kanadyjczykami, i całą resztę taki prosty test jest, dlatego zadałem to pytanie. Taki, czy jesteś Kanadyjczykiem, to już wiadomo, kim jesteś, czy w ogóle z tobą gadać, czy nie, no. To, to kryterium to jest inna nazwa cały czas tego samego kryterium, które, jak widać, dzieli społeczeństwa coraz bardziej skutecznie. i w, wszystko właściwie sprowadza się do, do tego samego. Czy szanujesz prawdę, czy też nie? No zgadza się. Najciekawsze jest to, że tamci goście, te biorący w tym udział, to oni otwarcie mówią, że no, ja to mam gdzieś, czy ktoś jest taki, czy inny, czarny, biały, zielony ile miał boosterów albo nie miał i dlaczego, to nie o to chodzi no, chodzi o to, że po prostu nie pozwalam sobie wejść na plecy bo jestem wolnym człowiekiem to ja mam o tym decydować a nie jakiś zakapier gdzieś tam siedzący kilka tysięcy kilometrów dalej za, za drutem kolczastym i on wydaje dekrety, że od teraz mam obowiązek bo postanę na granicy no, nie stanę na granicy w, w razie czego to po prostu ja ją mogę zablokować, a jeżeli się nie uda, to po prostu zrezygnuję z tej roboty. Bo nikt mi nie będzie wydawał poleceń, no, nie będzie mi kazał, że to muszę. Ja mogę to zrobić albo mogę tego nie zrobić, ale to jest moja suwerenna decyzja, bo ona dotyczy mojego osobistego zdrowia i życia i to ja będę o tym decydował, a nie jakiś gamoń, mamoń czy inny terdo gdzieś tam siedzący z niewiadomego mianowania, tak? Ja Ale widać, że, że te groźby m, branżowe odnoszą jak najbardziej skutek, dlatego że y, czy to kierowcy, czy to pielęgniarki, czy lekarze, y, groźba odejścia z pracy kilkudziesięciu tysięcy ludzi jednego dnia skutecznie paraliżuje y, no, całą strukturę branżową, czyli czy to szpitale, czy to transport kołowy, na przykład. No i w wielu miejscach zadziałała. Zadziałała na przykład w Nowym Jorku w szpitalach, hmm. punktowo. Zadziałała w kilku innych miastach Stanów Zjednoczonych Zadziałała e, w Europie, między innymi w, na Wyspach Brytyjskich. Także no, no nie traćmy nadziei, tak, bo <gryw> no, kibicujemy Kanadyjczykom, zobaczymy co oni tam zrobią, no. Wesoło, wesoło się robi, bo chodzi o sprawy podstawowej wagi. Kto decyduje o tobie, tak? Czy to I ty, o całego czy? narodu. Czy tak, czy to jeszcze ty o sobie decydujesz, czy już ktoś inny wydaje dekrety i teraz tymi dekretami będziesz rządzony w nowym wspaniałym świecie. Bo to do tego się sprowadza. No właśnie, tylko yy, ja taką widzę tutaj tendencję w tych obrazkach, które obserwujemy w różnych krajach, że te ustroje, które nam tutaj yy, proponuje się, nieoficjalnie oczywiście, bez etykiety, to oscylują między feudalizmem a niewolnictwem. Tak, no wybór między dżumą a cholerą z, z dodatkiem syfilisu. No, <gryw> dla urozmaicenia rozrywki. <gryw> Tyle, że ten poziom technikaliów, jaki obecnie jest dostępny, no to to jest y, feudalizm, czy niewolnictwo y, już z diabelską twarzą. Tak. Ewidentnie w tę stronę to zmierza. Jeżeli tego nie dostrzegasz, no to, to nie uważasz na lekcjach. Bo jest to uderzające, że to w te, tak nie, eskaluje, taki jest postęp nie, nie, nie, łatwo zauważalny, to wiadomo, mniej więcej od 20 lat kiedy to stało się już ewidentne, co bardziej obrzeznani, jak tutaj się dostałem wiadomość mailową, wiedzą to jeszcze dłużej, tak? bo są tak powiem, zaznajomieni z tymi planami źródłowymi w jakiejś tam postaci, ale dla przeciętnie inteligentnego, rozgarniętego człowieka od 20 lat jest klarowne że taki jest y, trend dominujący. I on nie może być dziełem przypadku. No, to, to pozostaje tylko sprawdzenie jego źródeł, tak? Kto jest, tak powiem, to nagania ten trend, kto jest jego y, beneficjentem, prawda? No i po, pojawiają się całkiem wyraźne, y, jak się temu przyjrzeć. No, y, no, grupy, że tak powiem, inicjatywne i grupy yy, beneficjenckie te, tego układu. No, nie trudno znaleźć te nazwiska. Przede wszystkim, przede wszystkim to nie jest wiedza tajna, to musimy sobie powiedzieć wyraźnie. Ona y, wymaga co zaledwie podstawowego wysiłku, żeby ją zdobyć. Yy, co prawda sama do głowy nie wejdzie, bo nie jest ona podawana w, w mediach oficjalnego nurtu, ale wystarczy lekko się schylić lub sięgnąć głębiej i wszystko to tam się kłębi. W, w pełnym już teraz, że tak powiem, anturażu i źródeł i publikacji te, te rzeczy są elementem no, pewnej nawet dumy tych środowisk, które no, z lubością informują swoje przyszłe, można by powiedzieć, ofiary o, o tym całym, no, nie chcę powiedzieć spisku, bo, bo to jest naturalne, ale że, że to są tego rodzaju działania. Natomiast o takim teatrzyku, który no, jest prowadzony od, od dawien dawna i te rzeczy są po prostu dostępne, my to mówimy tutaj od, od, od wielu, wielu już odcinków, to się tak przewija, ale obecna sytuacja jest już tak, że tak powiem, denerwująca w tej swojej oczywistości, no, że osoby, które nie dostrzegają tego, no, muszą mieć jakiś problem z postrzeganiem świata. No, mają podstawowy problem, polegający na tym, że działają w stanie halucynacji, no. Po prostu, czyli nie odbierają wszystkich impulsów. No, są, są częściowo oślepieni, działają w transie albo pod wpływem psychotropów różnego rodzaju farmakologicznych, albo po prostu presji y, wojny psychologicznej. No, są zahipnotyzowani, krótko mówiąc. Tak zwani płaskoekranowcy. Tak, no są zahipnotyzowani skutecznie i te, ten repertuar walki psychologicznej on przez 80 lat został już doprowadzony do, do, do, do, ja nie powiem do perfekcji, bo to zawsze można poprawić, ale już do takiego wyrafinowania, że e, człowiek niekontrolujący się codziennie no jest wobec tego bezradny, absolutnie bezradny. To już działa na skalę przemysłową po prostu. Tak, no jak jesteś podłączony do Facebooka, no, to jesteś ofiarą wielkiej operacji wojny psychologicznej. Po prostu. Po prostu, z samej definicji, jeżeli w tym bierzesz udział. Bo tam działają wyłącznie tego typu mechanizmy. To tak jest... Operacja psychologiczna jest elementem każdej praktycznie wojny. Jak to omawiają yy, klasycy, prawda umiera pierwsza. No tak, no i to jest broń, e, broń, jak to mówią, non-little, czyli nieśmiercionośna, nie tak, na pozór. E, Humanitarna. Tak, tak, że nie, czyli nie, nie robi widocznych ran, tak. Rani inaczej, tak. Czyli wyłącza z walki nie przerywając snu. <śled> no i dzięki temu uznawane jest za humanitarną, ale ofiary idą w miliony, setki milionów czasami. No, po poziom nieświadomości y, jest groźny dla samych y, tutaj zainteresowanych, ponieważ no, w zmierzają w stronę, która nie jest ani bezpieczna, ani przyjemna. Tak. No i tak już zagailiśmy, że jesteśmy całkowicie zdołowani, to jakbyśmy się... No to nie, że muś... to może znowu o tej dziesięcinie albo cielęci, nie, bo to. Coś to ciekawego! To... Musisz wybrać temat, który będzie, że tak powiem, e, narrację utrzymywał na jakimś poziomie, że tak powiem, adrenaliny. Żebyśmy Och. nie zdołowali całkiem. System podatkowy, nie wiem, czy to jest we właściwą stronę. E, pałacyk dla kacyka albo jakaś inna ulga podatkowa. To z tego tygodnia? Nie wiem, bo codziennie są jakieś nowe kwiatki, które się tutaj... No to no, tak, no, ta, no jak, jak masz taką ustawę... Kościński nam tutaj serwuje. O nowym ładzie podatkowym to na pewno jak ma kilkaset stron, to tam, tam kwiatków jest więcej. To, to, to, to nie było tak Właśnie przygotowane na kwiatce. tu jest ten mój kwiateczek, jeden, który sobie przygotowałem, mianowicie tą dziesięcinę. Dziesięcina nie była zła, muszę powiedzieć. Dlatego, że to jest tylko 10%. Jeżeli by przeliczyć to na yy, takie pojęcie znane jest Dzień Wolności Podatkowej, to kiedyż on to przypadał? W ubiegłym roku 22 czerwca. Więc to mamy już blisko 50% yy, przychodów do oddania. To jest, to jest... potężna kwota. W zależności od tego jak to policzyć, bo jak jeszcze uzgadnić inflację tak, tak. I, ficealne, i, ró i różne po podatki te e, inaczej ponazywane to de facto e, w, w całym obrocie to jest około 60% jest e, przeciętnie połykane e, przez e, rząd i różne jego agendy. Tak. Więc, Niektórzy twierdzą, że mogą sięgnąć 80 dla pewnych grup zawodowych poprzez dołączenie para podatków. Tak, to, to bardzo łatwo jest nabudować piętrowo, bo no płacisz podatki od podatków. No przecież łatwo to wykazać w podatku dochodowym. No. Podatek dochodowy, który rzekomo wygląda prawidłowo, tak. i sobie go policz no i to na to, to 20% niecałe to, to bardzo mało tak, no ale potem doliczysz te ZUSy i inne rzeczy, tak a potem jeszcze na to zauważ piętrowo nałożysz VAT no bo przecież ten VAT twój konsumencki jest bezzwrotny, czyli de facto na całą, na całą swoją konsumpcję rodzinną musisz nałożyć jeszcze VAT piętrowo, tak no czyli na te 20% plus uwzględniając te wszystkie para podatki, no bo państwo ci zwraca tam bezpłatną służbę zdrowia, na którą musisz zapłacić w postaci składek tak zwanych, które są niczym innym jak podatkiem, tak? No tak, to tak w tym mechanizmie to, to usystematyzujemy podat żeby było klarownie jako podatek, no to wyjdzie ci, że to będzie dwadzieścia kilka, no załóżmy 27%, poniżej trochę 30%, do, do, do tego 23% VAT-u, tak? No to ile to jest razem? 27 plus 23. No to jest 50. Nie, 50%. 50, tak, 50%. Licząc liniowo, a tutaj zachodzą jeszcze. procent składane, jakby tak to jest, Nie liniowa, ale tak po chłopsku liczą, że tak na chłopski rozum po prostu, tak na pierwsze spojrzenie, to nie trzeba być analitykiem finansowym ani podatkowym, żeby dostrzec, że pułap realnego obciążenia przeciętnie podatkowego to jest 50% plus, bo na pewno jest więcej. 50% to jest ta kwota bazowa. Tak? Twoja no. działalność polegająca na pracy zarobkowej tak jest opodatkowana, tak? No, no to dziękujemy Panu za uwagę, no już żeśmy rozstrzygnęli kwestie yy, yy, poziomu opodatkowania, no. I ktoś mi tam, tam jakieś bzdury opowiada, że to, tam że o dziesięcinie, a to tylko dla ko utrzymania kościoła i tak dalej. To... Nie, to właśnie tu jest yy, intryga w tym, dlatego że ja sobie a... posprawdzałem yy, Ale... z wielu źródeł definicję. Ale o ile w Wikipediach nie ma ani słowa na temat y, prawdziwego znaczenia tego, o tyle już w encyklopedii PWN. Jest prawdziwe, tak? to faktycznie to się bierze ze jednego źródła z kodeksu kanonicznego, który te, te, te różne prawa. Uzusowe, zwyczajowe skodyfikował, bo Kościół Łaciński był jedyną tak naprawdę w głębokim średniowieczu instytucją unifikacyjną, taką powszechną. To była jedyna instytucja o, o powszechnym zasięgu, tak? Totalną. Wszędzie byli, tak? Ta ta administracja była jedyna, wszędzie dostępna i dzięki temu kodeks kanoniczny, który obejmował nie tylko przecież prawo dotyczące ludzi w sukienkach, tak, czarnych, ale do, do, tam jest wszystko, tam jest prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo cywilne, wszystko jest w kodeksie yy, yy, kanonicznym, tak. skąd warto postudiować, no to... Ale skąd to się wzięło? Czy ten jeden facet w przebraniu z tymi pierścieniami w Watykanie to tak zrobił, czy też powstało w drugu, od drugiej strony organicznie, od dołu, bo była taka potrzeba? Odpowiedź na to pytanie jest klarowna dla kogoś, kto zechce postudiować jakiekolwiek rzetelne źródła. W sposób organiczny powstały kodeksy, dlatego że powstawała ich potrzeba stosowania, bo jedyna osoba, w, w, w we wsi, czy tam w jakiejś powiecie i tak dalej, piśmienna, to był przedstawiciel kościoła, bo on miał archiwa, on miał tam wszystkie bazy ja danych. Do tego zmierzam. Do wszystkie... tego zmierzam, bo Wszystkie dusze tam były w spisach i to były, w końcu się okazywało, że władza tak zwana cywilna musiała do tych kodeksów sięgać, bo była jakaś wojna, zmienił się feudał i kto sprawdzał ile tym ludzi mieszka, kto wiedział ile jest dusz w danej parafii czy w danym powiecie, w danej wsi, jedynie wiedział proboszcz, no i on miał te wszystkie akta cywilne i w końcu dawali, dawali mu dzięki temu z tego powodu wyłącznie funkcję państwową, pełnił funkcję notariusza i, i urzędnika państwowego czasami pomba. Stanu cywilnego, archiwów państwowych, administracji terenowej, parafialnej, w tym przypadku, tak jak mówisz, ale I co więcej, uszło. cały resort kultury tam był zaczepiony. Tak, ale... ale... Edukacja, szkoły, uniwersytety, no także rozrywka, że tak powiem szeroko pojęta, teatry, Y, y, muzyka, no częściowo Wydział y, Budownictwa w przypadku tym to sakralnego, no bo te wszystkie opactwa katedry to była poważna gałąź przemysłu. Y, Ale no, nie to... na zasadzie przymusu, tylko z konieczności Słuchajcie. organicznej, bo to był najbardziej sprawny mechanizm, który był dostępny po prostu i został wykorzystany. A na tym się rozwinął cały kodeks właśnie kanoniczny, który był przez tych skrybów kościelnych praktykowany i to zabrano. W końcu te wszystkie różne dziwne gałęzie prawa w poszczególnych państwach, to jeszcze nie były państwa w poszczególnych lennach jakichś tam wasali, no i powstało jedno kompendium źródło prawa spisane jednoznacznie w łacinie i to było czytelne, to było źródło prawa powszechnego i wszyscy rozumieli, jak to stosować i to dlatego znajdowało zastosowanie jednym z tych działów, było prawo podatkowe i zwyczaj wprowadzony przez Kościół na swoich majątkach w głębokim średniowieczu, bo Kościół był potężnym właścicielem dóbr ziemskich, został zasymilowany i przetworzony przez innych tam władców feudalnych, czy, czy tych, tych suwerennych władców ziemskich, których było kilka poziomów, prawda, od tych książąt poprzez tam hrabiów i tam, do, aż do, do właścicieli tam tak zwanej średniej szlachty, która miała kilka wsi. Używała tego prawa, no było to prawo powszechne i było czytelne, wiadomo jak to działało. Miałeś bracie ziemię, ilość tysięcy hektarów, nieużytków, lasów i tak dalej. Chciałeś, żeby to się rozwijało, więc za 10%, które było ileś tam przez kogoś tam skodyfikowane na zasadzie uzusów w kościele, za 10% w naturze dawałeś żyć tym ludziom i, z, i na dużych połaciach nieużytków czy tam, tam niezagospodarowanych ziem, po wojnach, po pożogach, po, po jakichś tam kataklizmach w postaci na przykład dziumy i cholery i tak dalej, to trzeba było zasiedlić i odbudować. No to co? No to właśnie Ziemski ogłaszał, żeby by, zaprasza wszystkich przybłędów, inaczej to nazywali, elegancko, migrantów i by tam i dlatego każdy, który się... Pączników, tak, Każdy dostanie tyle i tyle ziemi, tak, w arendę, no różnie to wyglądało tam w różnych tam podróżnymi rządami, ale co do zasady, że i, i może postawić na tych iluś morgach, czy hektarach, czy piędziach tej ziemi, chałupę, tak, i może ją użytkować do samej śmierci, tak? I przekazać potomstwo na tych samych zasadach niezmiennych prosty 10% w naturze i tyle procent się na należy od tego, co on tam wytworzy na cudzej ziemi, bo on jest tylko dzierżawcą, tak? I może postawić dom, który będzie jego, z drewna, które wyrąbie z Pańskiego, tak? I z tego drewna, które on wyrąbie, 10% należy się Panu, tak? I porąbie go na deski w tartaku pańskim, bo ten Feudał jest właścicielem tartaku, bo to był jeden, jeden z fundamentów te, te, y, y, podstawowych rzeczy, te, y, które się nadawały, że tak powiem, to zagospodarowanie, za czy za ileś tam tysięcy dukatów kupowało się przywilej, tak, dożywotni, który można było przekazywać w spadku na następne pokolenie, na prowadzenie karzmy, czyli szynk, czyli Pędzenie bimbrów, wódki, tam, tam innych rzeczy, wina i wyszyng i piwa, tak? Bo to się ważyło piwa, to była gorzelnia wódczano-piwna zazwyczaj, tak? I do tego był jakiś tam, prawda, hotelik i tak dalej i wyszyng to tyle się należało procent, ile? 10% to dla dworu jest za ten przywilej, tak? I z góry trzeba tyle zapłacić za... Za, za prawo no, pędzenia bimbru i wyszynku. Czyli akcyza, tak? Na rzecz feudała. I tak samo w tataku. I tak samo w młynie. Wiadomo, że urośnie zboże, trzeba go przemielić. No co za przywilej prowadzenia młyna trzeba zapłacić. No, młynarze byli jednymi z najbogatszych, że tak powiem, włościan. Często to byli włościanie, po prostu, którzy... Producenci żywności, także... Ale przyczyny przy... Dos, płacili za ten przywilej i prowadzili błyn i była był, no, mieli wyłączność na mielenie zboża z tego całego majątku Feudała, tak? No czy tam z kilku jego wsi? To ustalam no wiadomo bo ile mniej więcej tysięcy ton się produkuje ile będzie przemiało do no, gdzie indziej przecież nie zasiągną tego zboża do sąsiedniego powiatu no bo tam przecież panują te same zasady, to będzie przestępstwo no więc tutaj będzie mielone to co? Za ile zatem przemiał? Kurde, 10% w naturze. No i właściciel tego wszystkiego szczęśliwy, bo ma 10% urobku czystej mąki z tego młyna, tak? Tak. Działa? Działa. Ja, ja, no, ja... wiedzę, że wszystko przed nami jest, bo wiesz, te, te co, ustroje a, zostały co, już ci... sprawdzone. Ale zobacz, jakie to jest mądre. Masz las swój, rośnie sam, no, ale niepielęgnowany. Ktoś musi przy nim robić. No to za tę robotę 10% jest moje, tego drewna coś średnie, czy to jest moje? Tak przywozi się do tego. Do gdzie? Do mojego tartaku. Kartak bierze 10% opłaty w naturze za żnięcie tej, tej, tej, tej, tej, tej tarcicy, tak? zostają te deski po pocięte no, z tego drewna, które 10% zostaje, tak, bo to jest pańskie. Tak? Rozumiesz? Zasadę? Proste. Na każdym etapie 10% tego przybytku, tego urobku jest moje, no bo to jest z mojego, to jest na mojej ziemi, to jest mój las, to są moje drzewa, tak? ale ktoś musiał je oporządzić i włożyć tę wartość dodaną. tak? To mi się należy 10% wartości dodanej. Czyli co to jest ta dziesięcina Mówiąc współcześnie, to jest VAT średniowieczny, jak mówię na tych przykładach, pokazując, że on funkcjonował i działał. 10% realne. To już nie było składanego procentu, że było piętrowo dochodu osobistego i potem jeszcze VAT w sklepie zapłaci, a potem jeszcze nie wiadomo co na to. Nie. Raz zapłacone... Raz do roku się rozliczamy, przychodzi ten rachmistrz i sprawdza, ile masz w tej komorze w spichrzu, ile żeś w tym roku naprodukował, Zawsze w październiku przyszedł, policzył, i żeby na 1 listopada, na święto zaduszne już mieć to wszystko policzone i z głowy, tak? O! 100 korców było tego, zboża, tak? Dobrze. Mąki, 50 worków na wymielonej, tak? Tutaj mamy trzy kosze suszonych jagód, tak? Tu mamy tyle koszy grzybów, tak? O, to wszystko moje, dobra. Co dziesiąte jest dla Pana? Liczymy, no. I to na Boże Narodzenie, tak koło 10 grudnia, liczymy, że to przywieziecie do, do nas, do dworu. Tak? Tak. Podpis, podpis niepiśmienni, no to dwa krzyżyki załatwione, dziękuję. Po sprawie. I to właśnie opisał lafer w swoim wykresie wiekopomnym. Tak zwana krzywa Lafera, która mówi, kiedy pobory podatkowe są najwyższe. A ono wtedy, kiedy się zbliżają do 10%. Ni mniej, ni więcej to jest szczyt tej krzywej. I Ale to zostało Laffer później jest... zaobserwowane. A taka mhm. jest prawda. Lafernistowego nie wymyślił, bo on skopiował to, co przetestowano przez kilka wieków średniowiecza. Obserwował to zaobserwował tylko. W średniowieczu to było testowane, ale to nie jest żadne nowe odkrycie, bo to jest zapisane w wiekach starożytnych 3000 lat temu ze Starego Testamentu. Tam jest dziesięcina opisana, zasada. U, u, u Hammurabiego było podobnie, w Babilonii i tak dalej. 10% co dziesiąte się należy i jeszcze do, na, do tego jest co 7 rok, czy tam coś, 7 razy 7, co 49 plus 1 to jest 50, czyli tak, tak zwany jubileusz, jest anulowanie wszystkich długów. Te dwie rzeczy, czyli 10% i jubileusz, to składają się na stabilny system podatkowy, gdzie, gdzie po prostu to działa. I to sprawdzono kilka tysięcy lat temu i zostało to skodyfikowane, zapisane, a te średniowieczne, o którym ja mówię, tego reminiscencje przetworzone w warunkach współczesnych wówczas w postaci kodeksu łacińskiego, tego prawa kanonicznego, to wprowadziło powszechność tej dziesięciny do różnych tam administracji średniowiecznych, bo to działało i zostało zastosowane na opisanej zasadzie, w różnych tam jurysdykcjach, z różnymi tam didaskaliami, bo każdy to robił po swojemu, ale co do zasady to tak działało, więc nie można powiedzieć, że dziesięcina była wy wyłącznie domeną kościoła katolickiego albo żadnego innego, była po prostu domeną tu, prawa... Tu się wtrącę, bo, bo po, posłużę się bezpośrednio definicją, ale nie z Wikipedii, lecz z PWN, która w trzecim zdaniu pisze, że e, zanikła w związku z rozdziałem Kościoła od państwa w XIX wieku, czyli do XIX wieku Kościół był wpięty w struktury państwowe i był jego częścią, częścią państwa, bo to były państwa wyznaniowe. Zatem te pieniądze z dziesięciny szły no, na Kościół w pierwszym rzędzie, ale to była część właśnie państwowości. Te wszystkie funkcje, które były w zakresie oświaty, kultury, rolnictwa, budownictwa i tak dalej, rzemiosła, które się w jednostkach kościelnych rozwijały, one były właśnie elementami struktury państwowej. Także to jest, to praktycznie kończy ten dowód, tylko że jeżeli wziąć pod uwagę definicję które mamy do dyspozycji w internecie na przykład w postaci definicji z Wikipedii tam ani słowa na ten temat nie ma co więcej, bardzo skrzętnie jest ukrywana ta relacja między państwem a Kościołem bo specjalnie przestudiowałem tą definicję ona jest olbrzymia, to jest artykuł na dwa ekrany w odróżnieniu od definicji z encyklopedii PWN gdzie ta istota rzeczy jest powiedziana w trzecim zdaniu, już w trzecim zdaniu zmienia no, ale... to widzenie w ogóle edukacyjne, tych prezentacji, tych treści. Ja współczuję wszystkim naukowcom wykształconym na Wikipedii no, z, z ubolewaniem no, i z, z, z, no, ze współczuciem. Zachęcam ich do indywidualnych studiów, źródłowych materiałów, tak żeby zrozumieli logikę, co się naprawdę wydarzyło i nie i nie utyskiwali, na, że ich wizja nie pasuje do rzeczywistości, jeszcze mieli jakieś zapędy, powiedzmy sobie, trollowskie, bo ja to, ja to przećwiczyłem bardzo dawno temu w praktyce na wysokim poziomie skuteczności profesjonalnym. Ćwierć wieku temu, dokładnie 25 lat Temu plus. To, było, to były zamieszłe prazieje internetu. Więc jeżeli dzisiaj napotykam trolla na, na swojej drodze, to ja go potrafię wyczuć po zapachu, zanim jeszcze on napisze drugie zdanie. Rozumiemy się. Nie dlatego, że jestem geniuszem, tylko dlatego, że mam horrendalnie obfite doświadczenie. I to mówię ja bez, ja żadnego, nie był aż tak krytyczny. bez żadnego ja... zadęcia. Po prostu, I także proszę o odrobinę pokory i odrobinę dystansu do siebie. Ja zawsze stosuję tę zasadę, bo co zas generalnie jestem głupi. Tak? Ja się do tego przyznaję, ja jestem bardzo słabym człowiekiem. Ale jeżeli coś wiem, to ja to wiem naprawdę. Rozumiemy się, bo ja tam, gdzie żądam pieniędzy, to one nie są za darmo. Ja wiem dokładnie za co, wiem dokładnie dlaczego i za ile. Rozumiemy się? Koniec dywagacji. Tak i już zrozummy istotę, a starajmy się. Jeżeli nie chcemy zrozumieć i chcemy tylko sobie się pobawić w jakieś tam przepychanki słowne, to przykro mi, ale to nie jest to towarzystwo i nie jest ten temat. Ja je zawsze chcę się czegoś dowiedzieć, no i zmierzam generalnie do prawdy. Czasami jest ona nieprzyjemna, czasami jest zaskakująca, ale zawsze jest interesująca i zawsze jest yy, praktyczna, po prostu. Praktyczna, pragmatyczna. Prawda daje zawsze przewagę, bo kłamstwo niestety daje porażkę, więc to jest odwrotność tego. Musisz wiedzieć, co się dzieje, dlaczego, żeby móc działać i tyle całkiem pragmatyczne za, za, za zadanie. Więc dla, zachęcam i, i polecam i proszę, i ten, ale nie, nie mam czasu na to, żeby wracać się do przedszkola i na, nawracać debili, prawda? Więc wiadomo, ja już to dawno przeżyłem, tak? I nie mam czasu cofania się w historii do, do przedszkola, bo na świecie dzieją się teraz takie rzeczy nieprawdopodobne. No, że rozrywki mi nie brakuje. To, to jest lepsze odczytanie wszystkich thrillerów, które pamiętam z dawien dawna. Teraz to się dzieje online na bieżąco, na moich własnych oczach i mogę to brać w tym udział pośrednio, tak? Ale, ale taki jakby już taki interaktywny, nie? Więc zaraz, zaraz po, podejdę do tego wątku, ch chcąc zakończyć tamten, bo ja stosuję do niewinności, nie jestem aż tak doświadczonym tutaj weryfikatorem i cenzorem, natomiast specjalnie wybrałem ten element i tą rozmowę, ponieważ tam jest widoczne, jak zmienia się obraz świata w zależności od źródła, z którego czerpie się o nim informacje. On może być jaskrawo różny i pokazuje zjawiska, że możemy zmierzać zupełnie w przeciwnych kierunkach stosując tylko lekko pomylone lub nieprawidłowe źródło informacyjne. Dlatego ważne jest i, i no myślę, że nie wpuściłbym się na tego typu rozważania z błahego powodu, ale tutaj widziałem akurat możliwość omówienia tego, że nie wszystko jest takim, jakim się wydaje w mediach nowoczesnych, ponieważ jest to element propagandowy, element wykoślawienia pojęć, a wykoślawienie pojęć jest podstawą propagandy, która możliwe, umożliwia rząd dusz, po prostu, czyli naginanie światopoglądu czytelników, czy telewizów do z góry zadanej tezy. No ale teza... No, Teza, że dziesięcina istniała i funkcjonowała wyłącznie w kościele katolickim jest, jest kłamstwem na wielu poziomach. To jest oszustwo jest totalne, to osyna, zdecydowanie tak. I właśnie to, dlatego to wziąłem, bo... Na wielu poziomach i wiadomo nawet ku czemu to zmierza, bo to jest, to jest, to jest kłamstwo ekonomiczne, to jest kłamstwo historyczne, to... Jest to kłamstwo organizacyjne i, i strukturalne. Wiadomo, czemu ono służy i, i komu ono służy. Dlaczego to tak jest? Dziesięcina nie została wymyślona przez kościół katolicki. Była kultywowana od czasów zamieszkłych przeszłości. W dawnych cywilizacjach również. Tamtąd wynikła, tamtąd się wzięła praktycznie, a łacinicy, ją jako dominująca cywilizacja na kontynencie europejskim po prostu udoskonalili, jak wszystko inne, jak na przykład kodeks budowlany, który notabene kościół katolicki znakomicie jako ta instytucja powszechna przetłumaczyła na języki lokalne. No, to skąd to się wziął w ogóle pojęcia, kodeks budowlany? <głos> Jakim, jak robisz zagospodarowanie przestrzenne, żeby to miało ręce i nogi? No, trzeba była jakaś, potrzebna była jakaś unifikacja. Czy była wtedy jaka, jakieś Unia europejskie z, z tymi z dyrektywami? Nie! By, by była powszechna instytucja administracji totalnej Kościoła właśnie. Rzymskiego, który, który znakomicie rozumiał te rolę i ją organicznie wykonywał. Ja już nie wnikam w to, jakie były tego przyczyny i skutki, dlaczego oni tak bardzo to lubili i dlaczego musieli to robić i tak dalej. To nie wnikajmy w te szczegóły, ale. Faktem obserwowalnym było to, że to była ta instytucja, która miała w swoich strukturach to prawo, wprowadziła te zwyczaje, one pasowały i były racjonalne i były kultywowane, dalej pielęgnowane prawda, i się dalej rozwijały, ale miały wspólne źródło. I do dzisiaj to przetrwało i mamy zwyczaje i każdy, dla każdego jest oczywiste, że no przecież to tak, to tak, to tak to każdy sobie nie stawia szałasu tak jak sobie chce. To istnieje jakiś porządek, jakiś, prawda, jakiś urząd planowania i tak dalej. A skąd to się wzięło? No, no to sprawdźmy. Ur urbanistyka średniowieczna miała swój porządek i swoją logikę. Ale musiała być, skoro stawiali te katedry do dzisiaj stojące. Te katedry to są naprawdę tak wspaniałe dzieła ludzkiej sztuki i, i umysłu, że to jest no, no nie do powtórzenia sprawa. Ale się nie zawaliły przez tysiąc lat. No to skoro to już jest wystarczający dowód kunsztu inżynierskiego, ale do tego kunsztu inżynierskiego, żeby postawić, jak wiadomo, każdemu inżynierowi, że potrzebny jest architekt. tak? No, a Architekt potrzebuje mieć jeszcze kogoś do pomocy zagospodarowania przestrzennego, żeby Pokazał mu, gdzie to można postawić, tak? W otoczeniu. To przecież oczywiste, no? Oni też już wtedy wiedzieli i to, to nie jest niezłym z XX wieku zagospodarowanie przestrzenne, wie pan, my robimy urbanizację. A co miasta w średniowieczu nie istniały? Nie były budowane z tymi katedrami? To były cudowne organizacje życia społecznego i, i technicznego, mimo prymitywizmu narzędzi, tak? To funkcjonowało. No to jak się nad tym nie, nie zazili, że no w takim zadupiu i w takiej durnocie, cia, ciemnocie i w, takim, w takiej cieni średniowiecza to mogło działać? Działało, kurde, ale dzięki czemu? No dzięki intelektowi, który za tym stał, gdzie on był? Tu w tych książkach. A kto te książki trzymał? Kto te biblioteki utrzymywał? Kto te kodeksy skodyfikował? Takie pytanie zadam. No właśnie, to odpowiedź jest na to prosta. Jak ktoś na przykład mówi e, o wiekach ciemnych, wiekach średnich, to zawsze mi na myśl przychodzi e, konstrukcja e, gotyckich katedr, która po prostu jest no, no, wspaniała. Jestem pod, no, po pod, dlatego, pod wrażeniem. Tych, dlatego tych, spłonęła Notre Dame, bo to jest perła architektury myśli, którą trzeba wymazać, rozumiesz? Tak, no niestety przykry to jest temat i, i Rozumiesz ten... hasło? Znasz to hasło Cancel Culture? Znam, znam no. I, od tego się to zaczęło? Kojarzysz harmonogram? Z, tak. nie, niezwłocznie po tym wydarzeniu nagle wybuchła taka moda, że wszyscy stali się woke i, i prowadzą Cancel Culture tak, na uniwersytetach Kojarzysz następstwo czasowe? To są przypadkowe zdarzenia, jak najbardziej. Prawda? Rozumiesz? Być może to symbolicznie, to tylko tak się przypadkowo zdarzyło, tak? Być może. I tu jest yy, jedna z cech tej audycji, którą żeśmy sobie tutaj właściwie Zoro sobie zaprojektował i, i yy, do której mnie zaprosił, za co bardzo serdecznie dziękuję krosujemy różne wydarzenia w takiej swobodnej rozmowie, dyskusji, które normalnie wymagałyby bardzo sążnistych opracowań, ale zakładamy, że nie bawimy się w szkolnej ścieżki, tylko wysupujemy te najbardziej istotne i ciekawe skojarzenia, które no, mam nadzieję, że stanowią y, jakiś element rozrywkowy tej, tej audycji, która no, też w jakiś sposób... No, nas pasjonuje, bo co tu dużo gadać? Yy, każdy z nas ma pewną wiedzę, każdy nieco inną, nieco inne kierunki, nieco inne specjalizacje. Yy, ale jak widać, no dosyć się rozumiemy w tych względach, bo jeżeli przebiega się przez te wszystkie problemy cywilizacji, świata, ludzi, yy, przez te wszystkie lektury, które no, jakby nie były, prowadzą nas yy, do tej samej prawdy i Którakolwiek ścieżka będzie przemierzana, ona i tak doprowadzi do tego samego końca. No i tak, ja jest definicja prawdy. <ścoughs> <ścoughs> Oryginalna właśnie taką, że ona się sama sprawdza i to jest jedyna, jedyna z wielu postaci, że tak powiem, możliwości która się zawsze sama sprawdza na tym polega jej, jej prawdziwość Na zawsze z, z każdej strony w, weryfikuje się sama i zawsze wychodzi to samo a wszystko inne zawsze się gdzieś przekręca po drodze nie? to tak jak z tym szyfrem do, albo z kluczem do sejfu jest tylko jeden oryginał, który pasuje no to właśnie jest to to jest to twoje hasło do twojego portfela wirtualnego, które jest podobno jedyne i niepowtarzalne. Chociaż kolejna dygresja mnie się tutaj przypomina. Komputery kwantowe, bo ostatnio stał się temat znowu modny, czyli żadne klucze nie będą już skuteczne. Tak, ale tu nie chodzi o to, że są i, z, możliwe, są inne, tylko że ten komputer kwantowy y, s, bardzo sprawnie i szybko ten właściwy klucz odnajduje ten klucz. Kruje, ale on nie będzie inny od tego, który zawsze obowiązywał. Tak, tak. No, istotą tej prawdy jest to, że klucz jest również jeden, tylko że trudno go po prostu skryć. A być może w, nic nie jest trudne do odkrycia, bo jak mawia pismo wszystkie tajemnice zostaną ujawnione i będą o nich trąba, trąbić na dachach yy, budynków ta, po prostu Co więcej, kamienie wołać będą i to ostatnio ja sobie sprawdzam te fragmenty z ciekawości bo też takie różne są yy, motywacje ażeby odszukać słowa które zaczynają krążyć w eterze jako coraz bardziej popularne i one się pojawiają w bardzo klasycznej formie właśnie w starych księgach yy, i znajdują odzwierciedlenie teraz naocznie. Jesteśmy tego świadkami. I, i bardzo się dziwimy, jak to jest możliwe, że, że w dawnych, zamieszłych wiekach ludzie byli tak intelektualnie biegli, że przewidzieli, że to się znowu wydarzy. No, no, tak, i to jest... Yy, Tyleż zadziwiające, co przerażające, ponieważ te scenariusze tam są dosyć precyzyjnie nakreślone. Prawda? Czyli tak jakby się cały czas kręcimy w tym samym zachlętym kręgu. I to był kolejny przyczynek, dlaczego ja o tym feudalizmie i o tej dziesięcinie, bo to już wszystko tak ładnie było opracowane, że możemy do tego wrócić. Chociaż jak każdy ustrój, on się Degraduje. Bo y, pańszczyzna miała najpierw jeden dzień tam w roku, potem dwa, trzy i tak dalej, potem no. na rozliczenie tygodniowe. Tak, no i no, dalej, no, Aż my... wszystko rypnęło. I tak. Tym razem chyba będzie tak samo, bo jak dalej te podatki będą tak się zwiększać, to ja nie wiem. Czyli nie wyobrażasz sobie jako nowego feudała, pana Klausa, Szwaba, tak? No. Myślisz, że on tak wygląda, by taki dobrotliwy pan profesor, że tego, ale jak już zrobi tę zrewolucję, to jak ci zaciśnie śrubę, to tak będzie więcej niż 10%, nie? On po prostu. Zdecydowanie, to już myślę, że nawet Mamor nas tutaj yy, spokojnie traktuje. Ja myślę, że Klaus idzie po, na całość, czyli po 100%. On po prostu. Po 100%, tak jest. On to nawet mówi otwarcie nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. No to jest w ogóle najwyższy poziom szczęśliwości, taki niebiański wprost nawet. Tak, czyli, że pozbawi się wszystkiego i, i weźmie 100% i wtedy dopiero będziesz szczęśliwy, bo nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Gdzie ulokować oszczędności, bo jakaś ręka opatrzności, niewidzialna ręka opatrzności ci ją zagospodaruje i każdą minutę życia będziesz miał, że tak powiem, Zaopiekowaną. No. Za będziesz, dobra wspólnego oczywiście. Będziesz miał elektryczny samochód, który nie będzie Twój, tylko będzie z, z wynajmu na minuty. Rozliczane proszę Ciebie przez konto na Facebooku. Przepraszam, na mecie. I tam na minuty ci tam panek rozliczy tam samochód elektryczny, ale. No przecież wiadomo, że on ma. Tylko ograniczony zakres trajektorii, i możesz dojechać tym do pracy i z powrotem, ale już nie możesz skoczyć do baru, bo to jest ferboten. Ta trasa nie, nie istnieje w menu. Nie ma czegoś takiego. Jak będziesz chciał skręcić to indywidualne programowanie, to on ci zapisze wszystkie tam ruchy, i potem przy drugiej podróży stwierdzi, proszę pana, algorytm wykrył, że pan tutaj notorycznie skręca w kierunku baru, a to stanowi zagrożenie społeczne, nie mówiąc o stosunkach z pańską żoną. Więc yy, trasa została zmodyfikowana. Teraz samochód pola poprowadzi prosto do domu i złoży meldunek żonie i dostanie wiadomość, mailem, że zmodyfikowano trasę męża przez bar tam pod zakazanym księżycem i tutaj samochód skręcił i wrócił do domu, więc do, żeby małżonka wiedziała, że, że Facebook pracuje i pilnuje męża w ramach House Policy, żeby tam nie chodził na boki. No. No ale te figury to już były trenowane w filmach futurystycznych, bodajże w piątym elemencie, taki tytuł filmu, też były auta zaprojektowane, to były takie taksówki, one tylko od punktu A do punktu B chodziły, ale jak zwykle można było sięgnąć gdzieś tam pod konsolę i wypróć kilka kabli razem ze sterownikiem, no i taki samochód jechał wtedy w dowolnie wybrane miejsce. Znaczy le leciał, bo one latały tak. No i to już. Ale już żeśmy weszli w ten, ok ten okres, bo chciałem Ci powiedzieć, że Słowacka Agencja Awiacji dała homologację taksówkom, znaczy samochodowi elektryczno-spalinowemu, czyli samochodolotowi. To jest taki to jest sam... Pierwszy, pierwszy model, który został zarejestrowany i zhomologowany. Ale będzie latał, powiem Ci, na silniku BMW. Film, programo, ten. 10, reklamowy. Bardzo oszczędny, bardzo dobry silnik. Seryjny, bez żadnych tam dopalaczy. Będą oczywiście wersje jego luksusowe i to działa, także no... Myślę, że wersja z autopilotem, proszę ciebie, będzie niedługo dostępna, także full wypas, włączasz guzik i on cię wiezie do, do roboty. Sam. <słuch> Czyli tak, między technologią kosmiczną a feudalizmem. I zwróć uwagę Zoro, jak, jak te epoki y, w kółko się mielą, bo ja mam wrażenie, że, że te 10 tysięcy lat ostatnie to nie jest jedyna historia ludzkości w różnego typu wykopaliska takie czy inne a ta technologia zmierza do, do pewnego poziomu potem jakiś tam boom jest takie czy inne czy społeczne, czy podatkowe, czy, czy nuklearne i później od nowa to się napędza i tak dalej no fortuna niby kołem się toczy, ale żeby aż tak no jest to cykliczne, tylko pytanie, czy te cykle są stabilne, czy one się rozszerzają. Ja mam wrażenie i taką nadzieję, że one nie są stabilne, że one, to się kręci w kółko, ale to kółko jest coraz bardziej, tak powiem, no, coraz większe, zatacza te kręgi zewnętrzne, nie? taka spirala z tego powstaje. To spirala też jest... Rozbieżna. Tak, ona, być może ona dojdzie do jakiegoś nowego etapu stabilności, rozumiesz, na wyższym poziomie. Tak działa między innymi mechanika kwantowa, jakby dobrze się jej przyjrzeć, że istnieją te stany e, e, niższego poziomu, tak, te, te, te drobniejsze i potem następuje jakieś tam wzbudzenie energetyczne i to się rozkręca i przeskakuje w jakimś często burzliwym procesie na wyższy poziom, tak. Tak działają atomy, tak działają poszczególne struktury krystaliczne, tak działają pewne wyrafinowane mechanizmy na podobnych zasadach kwantowych. Laser chociażby, prawda? To jest fala wzbudzona, przecież sztucznie wywołana, tak? Synchroniczna. Z wielu, no, to, to, w tym krysztale te wszystkie atomy synchronicznie nagle są wyzwalane, tak? No, ta sama zasada, tej spirali rozwijającej się, ale do kolejnego etapu ona się jest na tym kręci się tam na tym niższym etapie, dostaje energii i się rozkręca tak i taki krótki moment jest tego zawirowania i przeskakuje na wyższy poziom tak? więc mam nadzieję, że nasza ludzkość ma szansę teraz, ona się rzadko zdarza raz na, na setki lat tego przeskoku nie? Na, na inny poziom i my chyba jesteśmy w sensie technicznym i też umysłowym gotowi do tego przeskoku i tylko nie wiem, czy go wykonamy, no bo możemy spaść na niższy poziom organizacyjny do głagu takiego totalnego, będziemy będziemy słuchać rozkazów, ty masz sobie wstrzyknąć dzisiaj to i owo i masz wstać o siódmej i pójść spać o dwudziestej drugiej i koniec, bo tak y, przykazuje nas, nasza mantra i nasz wielki brat, wszystko wiedzący, który ma nieskończoną mądrość i on wszystko wie. On to wie najlepiej, ty masz go słuchać, bo jak nie będziesz słuchał, to dostaniesz przymusowy zastrzyk i się uśpimy. No. Rozumiesz? No, to, to, to, to jest ten niższy poziom, tak ja uważam, a wyższy poziom to jest taki, no, że świadomie będziemy pielęgnowali naszą wolność dobrowolnie tak? I, i tak jak dotychczas organizowaliśmy nasze społeczeństwo dobrowolnie, bo każdemu coś się opłacało i, i każdy miał swoją specjalizację, nikt nikomu specjalnie nie wadził, bo jeżeli wchodził komuś w paradę, no to były tak powiem te, te, te organizacje wyspecjalizowane, higieniczne, które usuwały te szkodniki i tam wysyłały na rese ale generalnie dob dobrowolnie to działało, tak dotychczas tak to jest, no, każdy dobrowolnie wykonuje swoje obowiązki rodzinne, społeczne zawodowe, wszystkie inne przecież nikt do tego nie przymusza wie, że to jest racjonalne właściwe, godne to jest sprawiedliwe, tak się żyje tak, to robimy przecież na tym to, to polega margines tych yy, przestępców jest, to, to są to, to jest margines, zawsze był Cała reszta postępuje dobrowolnie, bo jest przekonana o tym, że to jest właściwe. Na tym polega siła propagandy, że pokazują w telewizorze, co należy robić i, i cała masa baranów to robi, chociaż to jest niewłaściwe, sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i, i szkodliwe, tak? Ale to robią. Dlaczego? No bo skoro ktoś powiedział tam w telewizorze, to on wie lepiej, a my słuchamy tych, co wiedzą lepiej i robimy, bo chcemy generalnie dobrze, tak? Rozumiesz? No... Tak to działa. Więc ludzie są z natury, można powiedzieć, tacy bogoboi, bojaźliwi i dobrotliwi chcą dobrze, tak? Żeby nikomu nie zrobić krzywdy, żeby to było tak, prawda, funkcjonowało. Czyli mamy szansę w, w, dzięki roz, rozbuchanej technice wskoczyć na wyższy poziom. Bo nie brakuje no, w dobrych ręk. Poziom jest tak, yy, techniczny, yy, intelektualny, ale czy poziom świadomości etycznej, moralnej, czy on nadąża? Moim zdaniem nie nadąża. Ze względu no, na... Wiadomo co, no po prostu taki poziom y, zaszumienia byle czym. No, występuje nieustanna walka i to przecież jest wiadomo, że się nie udoskonalisz siedząc i pierdząc fotel. No To wymaga wysiłku. Tak, To jest oczywiste, że każda praca wymaga wysiłku, tak, zwłaszcza praca nad samym sobą, czyli pielęgnowanie siebie, doskonalenie siebie, e, wprowadzenie siebie na wyższy poziom. To samo dotyczy społeczeństwa, które się buduje przecież przez długie lata i się wzajemnie pielęgnuje. Całego, całego degradacja żeby... kultury jest teraz na tak dużym poziomie zaawansowania, żeby ten przeskok uniemożliwić, ponieważ się. kultura pozwala rozpoznawać w dziejach ludzkości i ta wiedza czynniki rozwojowe i czynniki degradacyjne. A wiadomo, że tych upadłych cywilizacji i społeczeństw no to było tak wiele, że te wnioski bardzo prosto wyciągnąć i bardzo prosto rozpoznać te podobieństwa, które do upadku wiodą. Zgadza się, jesteśmy w momencie przełomu, jest to niezaprzeczalne, wynika z, z zapadającego się starego systemu monetarnego, który jest podstawą całej działalności gospodarczej. On ewidentnie ulega erozji, zapada się pod naszymi nogami i powstanie coś nowego. I od nas samych tylko zależy wszystkich, 6-7 miliardów ziemian zależy wszystkich razem co to będzie? na to co się zgodzimy to będzie jeżeli się temu przeciwstawimy no to będzie coś innego i na tym polega wielkie przesłanie i moja nadzieja związana z kanadniczykami, tak? którzy kochają wolność dobry przykład tak, no, no na razie nie dali się złamać, no i to budzi nową nadzieję, bo przecież oni nie chcą niczego złego. Nie, nie, nie łakną żadnej krzywdy dla nikogo. Oni bronią tylko swojej własnej osobistej suwerenności. Każdy z nich broni osobistego prawa do decydowania o, o czym? O własnym... O życiu. Nie o własnym... Mnie, nawet węziej, o własnym ciele. To już dochodzi do tego, że jakiś uzurpator każe ci rządzi Twoim wewnętrznym sanktuarium, czyli Twoim ciałem i mówi, masz sobie wstrzyknąć to albo owo, ja Pana zamykam na tyle i tyle dni w kwarantannie i Pan jest w areszcie i tak dalej, ale na podstawie czego? W imię czego i po co? Rozumiesz? Na, na jakim poziomie już jesteśmy y, walki? No to właśnie... walce jest... o fundamenty, bo dalej się już nie jesteś w stanie cofnąć. Poza te granice integralności własnego ciała, że pozwalam, żeby ktoś mnie dotknął, albo zaresztował, albo wstrzyknął mi coś tam, albo nie wstrzykiwał. No, to, już, to już nie ma nic bardziej rudy, rudymentarnego, rozumiesz? Nie ma się gdzie cofać. Doszliśmy do tej absolutnej granicy i teraz jest albo w te, albo we w te albo jedziemy do gułagu, gdzie ktoś się będzie szprycował codziennie i wyda dekret i należy się 12 szpryc, albo jedna, albo w ogóle, a jak nie, to ci nale nie należy żadna, ale pan będzie słuchał, co panu mówimy, wstaniesz o siódmej i idziesz spać o 22. Koniec dyskusji. Nie ma żadnej wolności. Do widzenia. No. Czyli do, dotarliśmy do etapu bezpośredniego zagrożenia zdrowia, życia i wolności. No to niestety to jest taki... Już dramatyczny moment i widać, że te sprawy w, w błyskawicznym tempie nas zaczynają otaczać. Dostanęliśmy na rozdrożu. Proszę pana, czy jesteś suwerenem własnego ciała? Czy jesteś swoim własnym właścicielem, no czy jest czy, proszę panie Janie Kowalski czy pan jest swoim własnym właścicielem że pan za siebie sam odpowiada czy nie no i od odpowiedzi na to pytanie zależy ciąg dalszy, bo do tej pory było tak że Jan Kowalski odpowiadał za siebie w związku z tym także za wszystkie swoje czyny prawda, bo podejmował suwerenne decyzje, pójdę w prawo albo w lewo to pozwolę na to albo nie pozwolę, no to wtedy można go pociągać do odpowiedzialności. Proszę pana, pan przeszedł na czerwonym świetle przez krzyżowanie, w związku z tym dostaje pan mandat 500 złotych, tak? No. Albo zabił pan człowieka pod tytułem Józef Malinowski, tak? No i w związku z tym ferujemy wyrok do żywocie, tak? No ale w tym momencie, jak ty już za nic nie odpowiadasz, bo jakiś naczelnik, urzędnik albo inny wydaje dekret i przymusowo ci nakazuje szpryce, albo eutanazję, bo jesteś już bezproduktywny, albo jesteś nieuleczalnie chory, albo cokolwiek innego, bo ingeruje w twoją wewnętrzną sferę prywatności absolutnej, czyli własnego ciała, tak? No to jest zupełnie co innego, jest inny, inny rozdział historii. Przestajesz być suwerenem, stajesz się, jak to sam nazwałeś, niewolnikiem totalnym. A to, że w otoczce jakiejś wyimaginowanej, nowoczesnej technologii, to są, to są pierdolety, które nie mają żadnego znaczenia, bo jeżeli to jest nowoczesna technika, bardzo skuteczna, to tym bardziej jesteś niewolnikiem, tak? bo nie przepiłujesz tych krat, bo cię i tak znajdą. No, poziom zniewolenia y, ze względu na technikę jest y, no, wprost absurdalny i y, zdecydowanie różniący się od tego, co, co w dawniejszych y, czasach bywało. Także to y, y, i tutaj mądre księgi nam wskazywały ten poziom zniewolenia. Nic nie kupisz, nic nie sprzedaż i tak dalej. To, to jest klasyka. I Jest to diametralnie inna jakość w ogóle zniewolenia, inny poziom i zdecydowanie dotyczący całej ludzkości, czyli coś o skali wprost biblijnej, bo o tym właśnie te zapisy mówią, że dotyczyć to będzie wszystkich, także dotyczy, jak naocznie możemy się przekonać, no, i rzeczywiście no jest to, ja bym powiedział, że dramatyczne i wstrząsające jednocześnie, że tego typu zdarzenia są naszym udziałem i będziemy musieli się opowiedzieć po takiej czy innej stronie. Ja myślę, że po właściwej, nie ulega to wątpliwości. A tutaj kieruję tą refleksję do słuchaczy, którzy muszą sobie osobiście na te pytania odpowiedzieć, co właściwie chcą po której stronie chcą stanąć i jak wyobrażają sobie swoje życie, bo to się mówi, że a to tylko tam dwa tygodnie, tylko tam taki czy inny dokument. To już wszystkie Ausweiscy już dawno były trenowane. My trenujemy teraz lata 40. Jak najbardziej dokumenty są według tych samych wzorców i, i tych samych ideologicznych y, motywów y, sporządzane. Także to, no dziwne to jest, ten konglomerat epok ustrojów, stylów, rządzenia. Świat jest rozedrgany na wszystkich praktycznie poziomach. To wzbudzenie jak przy jakiejś reakcji jądrowej następuje na wszelkich etapach i życia społecznego, i politycznego, i militarnego. Także widać, że niewiele tutaj brakuje, żeby sprawy wymknęły się spod kontroli E, przynajmniej w, e, dla obserwatorów z samego dołu, bo być może ten plan e, również i to przewiduje, e, żeby te sytuacje były kierowane w niewidzialny sposób dla e, publiczności, ale ja mam e, nadzieję, że nie wszystko zostało zaplanowane i nie wszystko da się zaplanować wobec takiej różnorodności ludzi, przyrody i różnych wydarzeń, które no już nie podlegają ludzkiej kontroli. No co do naturalnego sprzeciwu wobec nieznośnego dyktatu, no to, to, je, to zostało zaplanowane i ten sprzeciw jest już bardzo pieczołowicie zagospodarowany w mediach i my to obserwujemy. Ja przecież wskazałem taką gwiazdę kilka tygodni temu, pana Joe Rogana, który jest taką now, nową, nową twarzą tych, tego sprzeciwu tak zwanego antyszczepionkowego. No i to, to, to przecież nie, nie kierowałem się jakimiś informacjami nadprzyrodzonymi, tylko zauważyłem trwającą, rozwijającą się, operację y, propagandową dużej skali, dlatego mu się przyjrzałem i to y, opowiedziałem jakoś tam w skrócie. On będzie tam dalej się rozwijał, oczywiście ta, to działanie to jest jeden z tych y, jedna z obiecujących nowych twarzy sprzeciwu wobec nakazów i y, y, y, y, y, Ewidentnie ja nie mam żadnych wątpliwości po przyjrzaniu się, że jest on prowadzony przez wysokiej klasy profesjonalistów. Więc ten, ten wariantowy plan jest rozgrywany na naszych oczach. Jeżeli się na coś zgodzimy, czyli masy miliardów baranów się na coś zgodzą, to tak będzie. Ale niekoniecznie musi to być <śmiech> od razu wersja hardcore guagu Klausa Schwab'a może być coś innego. Przecież nie to jest ważne, jak to będzie wyglądało, tylko ważne jest to, kto tym będzie rządził. prawda? No. Pozycja koncesjonowana jest już nieodłącznym elementem zarządzania polityką w, w szerszym horyzoncie. Także ten sprzeciw Kanadyjczyków także jest infiltrowany teraz na bieżąco tam jest wielu różnych profesjonalistów, którzy są wprzęgnięci w to na razie nie widzę żadnych niepokojących objawów, aby to było przejęte przez obce siły ale doświadczenia różnych protestów, buntów rewolucji z ostatnich lat i z ubiegłych wieków wskazują na to, że Bezpieka ma cały repertuar różnych środków destrukcji tych i opanowywania tych oddolnych ruchów, powiedzmy sobie, no, rewolucyjnych i filtrowania i przejmowania nad nimi kontroli, kanalizowania ich w zaplanowanym kierunku. I te narzędzia mało udoskonalone, nadal je pielęgnuje i, i stosuje. No to obserwujemy na bieżąco w Kanadzie. Na razie przejęcie tego ruchu nie nastąpiło, ale przecież nie jest wykluczone. Walka trwa. To jest organiczne wydarzenie, które się dzieje i ktoś ma interes w tym, aby to okiełznać i temu przeciwdziałać i te i to spuścić do, do kanalizacji, więc będzie nad tym pracował, no i zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja nieustannie jestem optymistą w tym, że no, te ruchy sprzeciwu są coraz bardziej spójne, koherentne i takie mm, zrozumiałe, takie przejrzyste, w sensie ideowym, niezależnie od ideologii wyznawanych przez uczestników z jakiejś tam polityki takiej albo innej, to zgadzają się co z rzeczy podstawowych, no wiadomo, że jakie są podstawowe wartości, które chcemy chronić i, i, i którech których chcemy kultywować i bronić. To jest zdrowie, życie, rodzina, kultura narodowa, cywilizacja jako taka ludzka, prawda? No. Zgadzamy się co do tego, że nie wolno ludzi zabijać, tak, nie wolno robić im krzywdy, nie wolno kraść, palić, niszczyć, tak, no wiadomo, no, co do tego się... naturalne. A cała reszta, no, to są takie właśnie, takie różne rzeczy, które nas niby dzielą, ale tu nie rozmawiajmy o tych duperelach, które nie mają znaczenia, chodzi o prawo do wyboru. Kto o czym decyduje. Czy ja decyduję o sobie, czy jakiś, jakiś inżynier społeczny, jakiś biurokrata będzie o mnie decydował i wtedy staje się totalnym niewolnikiem. Tylko o to chodzi w tym sprzeciwie, w tym proteście. A wszystkie rzeczy nie mają znaczenia, bo są pobocznymi yy, t, t, z, zagłuszaczami prawdziwej dyskusji. Bo nie o to nam chodzi, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, iloma dawkami. To nie ma znaczenia, nie w tym rzecz. Chodzi o nakaz, przymus. Protestujemy przeciwko temu przymusowi, bo on jest sprzeczny z podstawami państwa prawa, demokracji, samostanowienia, indywidualizmu społecznego i tak dalej, i tak dalej. Od... w ogóle podstawy... Yy relacji międzyludzkich, bo jeżeli tak, wiadomo, Хотя... ktoś zaczyna to, to... decydować to... o moim życiorysie, no to można by było słowami piosenki tej, jak to było, st stoję przy mikrofonie, to były fragmenty tego. Jak mnie który przegoni, to czuję to dziwnie. Tam to było w rymowanej postaci i to dosyć takie eleganckie postawienie sprawy, że jeżeli ludzie czują bezpośrednie zagrożenie, to wtedy się nie krygują. Z, widzimy, z krótko, krótko mówiąc historycznie, z naszych doświadczeń. Widzimy odbywającą się przed, na naszych oczach rewolucję neomarksistowską w komunistycznej republice socjalistycznej Kanady pod rządami Trudeau oraz kontrrewolucję 50 czy 100 tysięcy trakerów, którzy temu chcą przeciwdziałać, bo twierdzą, że są wolnymi obywatelami i są przy, przywiązani do konstytucji i do idei wolności osobistej. I koniec relacji. To się do tego sprowadza rudymentarnego poziomu. Już niżej nie może zejść. Będzie albo, albo. I będzie albo neomarsistowska totalna dyktatura, Albo będzie kontynuacja systemu wolności społecznej, gospodarczej na zasadzie Republiki Konstytucyjnej. Zobaczymy, czy to się ostanie, bo nawałnica i, i, i, i, i światowy nacisk na, na przymusy wszelkiego rodzaju administracyjne jest niespotykane. Jest niespotykane. Ja nie mówię po, w, w, o konkretnym zastosowaniu szprycy, tak tylko mówię o modelowo o erozji wolności osobistych, których doświadczamy na co dzień. Nie trzeba sobie tego wyobrażać, bo to widać na każdym kroku. To jest odczuwalne. Tak, to widać I, a, i, i dzieci aż płaczą w przedszkolach, szkołach z, o, z powodu tych dolegliwości, bo one nie rozumieją, co się dzieje. No to posłuchaj, co oni mówią, co twoje dzieci w wieku przedszkolnym mówią na ten temat, że to jest jakaś wielka tragedia, co to się wyrabia. No, no to jest bardzo przykre, ale jesteśmy coraz bliżej masy krytycznej, która z całą pewnością no zaowocuje dużym sprzeciwem i to jest widoczne, że, że ludzie się budzą i że rzeczywiście e, reagują, bo tam się nic nie zgadza w tym, co obserwujemy w koło. Nie ma to w związku ani z nauką, ani z logiką, ani z medycyną, ani z prawem, z niczym. No właśnie to totalitaryzm tym wszystkim. No to właśnie, to. no właśnie, czyli mamy. Jakbyś na to nie spojrzał, no to mamy zderzenie cywilizacji. Czego? Neomarksizmu Wolności z niewolnictwem, wolności Ta. z niewolą. Neomarksizmu Ta. światowego z, z liberalizmem parlamentarnym, który dominował do tej pory. Mamy przełom epok, feu de siècle, mamy koniec systemu Bretton Woods, dolara i tak dalej. Wszystko się zawala. Trzeba zrobić wojnę, trzeba, coś, trzeba zrobić nowy porządek i na wielu polach monetarnym, wojskowym, psychologicznym, społecznym, yy, każdym, te, te, ta, ta, wal, ta walka trwa, ona się teraz rozwija i wchodzi w etap, no powiedziałbym, rozrywkowy w tym roku z całą pewnością. To widać na wielu odcinkach gospodarczym, monetarnym, no finansowym, jakim tam chcesz, społecznym także. Dochodzi do punktu przełomu i będziemy uczestnikami, zapewne niechętnymi, poważnych dyslokacji, bolesnych, burzących nasze uspokojenia i przekon przekonanie, że wszystko wróci do normy i będzie tak jak do tej pory. Nie będzie jak do tej pory. Bo no więc jest... już nie będzie takie same, że tak powiem, jak U... mawiał klasyk w Ani... możliwości sejmowej. Jesteśmy uczestnikami tytanicznej walki między przeciwnościami. Tak, i to jest długi okres czasu się tutaj domyka. To, co powiedziałeś, to jest 80 lat, ale tam więcej mamy tych epok i, i, i tych Jak dobrze rewolucyjnych się historii. 1700, znaczy rewolucja francuska to chyba zapoczątkowała w tym bezpośrednim żeby... spójności. Długi cyklicet tak. lat to jest to, to chodzimy do, do punktu szczytowania tej fali, którą rozpoczęła Rewolucja Francuska. Tak, tak. To samo takie no, samo mam czy, wrażenie. Jak, to, to, nie, to nie jest żadne wrażenie, jak poczytasz klasyków z tego kręgu, do których należy między innymi Klaus Schwab. No to nie da się tego przeoczyć, tylko trzeba tych klasyków poczytać. Oni używają takich fraz kluczowych, wziętych właśnie z tej literatury. To, że mówią dziwnym akcentem, to nie zmienia faktu, że są wysoce, że tak powiem, wysuplimowanymi intelektualistami, bo oni tę znają. Oni się na nią powołują. Oni mówią tymi hasłami, tylko trzeba je najpierw przeczytać i je zidentyfikować. No, to, to jest... Gdybyśmy się w to wdali teraz, taką dyskusję, to byśmy spędzili mniej więcej tydzień na te drobiazgi, wiesz, te, te smaki różnych tam wypowiedzi z zaledwie ostatniego tygodnia. No właśnie, to jest, ten datuk informacji jest no, po prostu przygna, przygniatający. Nie sposób tego przerobić w żaden sposób. No możemy tylko syntetyzować te historie, które dzieją się wokół nas, E, bo ten um, początkowy wątek taki rozrywkowo-szkolny e, też umieściłem z tego powodu prawdopodobnie to jest jeden z takich ostatnich rozrywkowych wątków bo przed nami są raczej cięższe kalibry i, i dywagacje szkolno-akademickie to będzie ten e, czas, do którego będziemy e, z lubością wracać, że można sobie tak podyskutować tak o niczym prawie, że e, kiedy się takie rzeczy dzieją wokół? E... No, no powiedz, bo jeszcze mam na temat Timesa z, z bliska wschodniego kraju kilka słów, bo to jest y, moim zdaniem istotna zmiana. Bardzo e... się proszę, bo tam jest termometr, który ja, ja, ja mam kilka termometrów powkładanych na różnych miejscach globu i to jest jeden z tych bardzo y, drażliwych, wiesz, takich y, y, no, intrygujących, tak jak mówią Tutaj moi korespondenci, ludzie bardziej obrzeznani w sprawach, tam uwa uważają na te wydarzenia. Otóż wiadomości wojskowe z Times of Israel prawie zniknęły. Są w śladowej postaci i to już od czterech tygodni mizerota. Po prostu kiedyś były 3 cztery informacje na dzień, y, artykuły, migawki i tak dalej. Teraz tego już nie ma. Y, odwiedzają się dyplomaci, gadają ciągle o tym samym. Jeżdżą po rondzie tam i nazad. Także y, jest to intrygująca zmiana. Y, z ważnych rzeczy odbyły się y, manewry wojskowe przy użyciu starych samolotów cystern. Y, IDF przeprowadził sobie takie manewry z racji braku innego sprzętu, ponieważ amerykańskie samoloty cysterny będą gotowe według zapowiedzi dopiero na 2024 rok. Widać, że ten termin jest niesatysfakcjonujący. No naćwiszał na Morzu Południowochińskim, no, to jest trochę daleko, nie? To jest trochę daleko i zupełnie nie pomyśli. Natomiast Izrael komentuje poczynania Rosji dosyć szczegółowo, zauważając dużo, dużo różnych szczegółów, które tutaj z perspektywy tutaj polskiej w ogóle są niewidzialne. Mianowicie, że Rosja proponuje Iranowi tymczasowe porozumienie, byleby tylko uciszyć sprawę i zmierzać ku porozumieniu. Proponuje także, proponuje także przyspieszenie tych rozmów, była wizyta e, Rouhaniego, czyli prezydenta Iranu w Moskwie. E, także tam bardzo wiele się rzeczy dzieje na tym, e, na tym froncie dyplomatycznym. E, Rosja zrobiła ćwiczenia z Iranem i Chinami, morskie, mhm. dosyć szybkie. N na początek na małą skalę, ale nie o skalę tutaj chodzi, tylko o sam fakt połączenia e, manewrów pod e, wspólnym dowództwem. To też jest istotna sprawa. W rozmowach w Wiedniu nastąpił mały impas. Wszyscy się aktualnie konsultują przed dalszym etapem. Ameryka jest gotowa do bezpośrednich rozmów, ponieważ zaznacza, że zostało zaledwie niewiele tygodni do przekroczenia technologicznej granicy, jaką Iran przekroczy w najbliższym czasie, gromadząc i surowiec, i technologię, opanowując. Także potem nie będzie już powrotu, to o tym wspominano już wiele razy. Takim rozwodnieniem jest, że te parę tygodni to się już od równych dwóch miesięcy przewija, że jeszcze mamy parę tygodni i cały czas te, te parę tygodni jest w tym samym, że tak powiem, miejscu na liczniku. Nie wiem jak to rozumieć, czy to po prostu się płyta zacięła komuś yy, i to tak idzie na yy, przemanewrowanie uwagi? Na... Ewidentnie Tel e, Aviv e, i nowy premier nie jest usatysfakcjonowany z działania Moskwy. Czyli nie Putin. Jest tak, tak, to widać. To Putin widać. coś tutaj pokiereszował w Syrii i w okolicach swoją dyplomacją m.in. w Iranie. Coś tu nie pasuje, czyli że działania Rosji niekoniecznie stanowią element zaporowy planowanej operacji przeciwko Iranowi, ale na pewno Rosja nie pomaga w tych działaniach i tak jakby świadomie bądź nieświadomie rzuca kłody pod nogi. No, ewidentnie z tych wiadomości zbieranych przez ostatnie kilkanaście tygodni jest czytelne. Trudno odgadnąć, czy, jak dalece jest to działanie celowe, bo dyplomacja rosyjska jest wielokierunkowa, ale tak porównując to, co się dzieje, synchronizując te działania tu w Tel Awiwie, i Teheranie i Kijowie, ewidentnie widać jakieś wiele takich niuansów spójnych, w szczególności od tej wymiany dyplomatycznej, że wygląda na to, że sprawa Ukrainy i sprawa wojny przeciwko Iranowi są zsynchronizowane i są koordynowane te dwa projekty w Tel Awiwie. To jest główny ośrodek, przez który te sygnały przechodzą. Więc stąd można wysnuć wnioski co do siły sprawczej, która tym, tym kieruje. Naturalnie to są jedynie poszlaki, bo nie mamy twardych dowodów. Ale można przynajmniej te dwie rzeczy postawić jasno, że zarówno Ukraina, jak i Iran stanowią y, bardzo istotne y, y, dwa najważniejsze y, kierunki działań nowego rządu izraelskiego. To jest raz. I dwa, że Putin y, podobnie traktuje tę sprawę asymetrycznie, czyli tak jakby pokazuje swoje tutaj atuty wokół Ukrainy i, i stawia tam warunki zaporowe i tam tańczy z Amerykanami, co, co tam będzie, ale jednocześnie równolegle prowadzi te działania przeszkadzające wokół Iranu. Te dwie sprawy są współbieżne i są współzależne. Nie znamy tego elementu, o którym ja nie chciałbym tu się rozwodzić, bo mam za mało na ten temat informacji. Gdzie je to jest to jungtim, gdzie jest ten pivot, rozumiesz, ta oś, wokół której to się obraca wszystko. Gdzie jest ten, ten łącznik wspólny, który na pewno Putin zna i podobnie... E, znają go rządziciele w Tel Awiwie. My tego nie znamy, nam tego nie podają. Nawet unikają, no, szeroki, że... szerokim łukiem obchodzą wszystkie e, te, jakby te niuanse, które by prowadziły w tym kierunku. Zauważ, że dezinformacja jest bardzo do, dotkliwa. Jeżeli w, ktoś zaproponuje taką ideę, którą przed chwilą zaserwowałem, to zaraz mianują go teoretykiem spiskowym, wariatem, oszołomem i, i, i zwolennikiem QAnonu. Ukraina jest istotnym elementem dezinformacji i postawa Putina w tym wszystkim, dlatego że on ugrywa sobie dosyć dużo przy tej okazji, wiedząc, że taka jest koniunktura, która mu to umożliwi. Dlatego, że mamy odwróconą uwagę od Bliskiego Wschodu prawie w całości Yy, niewiele jest informacji w mediach głównego nurtu na temat wydarzeń na Bliskim Wschodzie, chyba że ktoś po prostu szuka, ale jeżeli nie szuka, nie znajdzie nic. Z yy, Istotnych sprzed paru dni informacji jest to, że Iran prowadzi rozmowy z Rosją w sprawie budowy kolejnych dwóch bloków elektrowni atomowej w Busher. To jest istotna informacja, ponieważ bezpośrednio Rosja jest zainteresowana udziałem w programie atomowym Iranu i co więcej pojawiły się takie propozycje, ażeby w przypadku porozumienia Iran był zobowiązany do pozbycia się zapasów wzbogaconego uranu właśnie poprzez eksport do Rosji. Czyli widzimy, że tutaj są jakby pewne ograniczenia kto komu chce pomagać a kto nie chce i w związku z tym y, te powiązania stają się dosyć czytelne wtedy. Y, kto z kim współpracuje i po czyjej stronie stoi i kogo podpiera. I widać, że Rosja bezpośrednio podpiera Iran y, przy y, dużej życzliwości Chin. Ponieważ tak. też w ostatnich dniach rozpoczęła się realizacja wielkiego kontraktu gospodarczego między Chinami a Iranem w zakresie współpracy i yy, handlu ropą, ale także budowy infrastruktury i wielu, wielu jeszcze innych dziedzin, co do których nie mamy pewności, ponieważ yy, jest to utajnione. Yy, nie wiadomo do publicznej wiadomości, jaki zakres tej współpracy jest. Natomiast yy, to, co kiedyś tam yy, monitowałem, ta współpraca jest na jakimś wyjątkowo zaawansowanym i szerokim zakresie. Także no to w, w grę wchodzą dziesiątki miliardów już co najmniej. Zainwestowanych funduszy i Chińczycy nie lubią tracić na swoich inwestycjach, więc będą ich pilnowali, mają interesy długofalowe w Azji Środkowej których będą, no, które będą starali się długofalowo przeforsować. No i na zawadzie temu stoją plany właśnie wojny na Bliskim Wschodzie i dlatego dochodzi do... Na razie jeszcze nie widać tych iskier między Pekinem i Tel Awiwem, bo to się wszystko odbywa gdzieś tam za kulisami ale takie jest moje przeczucie że jak zobaczymy te iskry to będzie ten moment kiedy należy zakładać hełmy bo, bo to jest właśnie ten moment dramatyczny i tutaj jedna uwaga w tym tygodniu teraz dokładnie dzisiaj pojawiły się bardzo ciekawe informacje od Jerzego Sorosza Georgii Szwarca który znajduje się już na progu, że tak powiem, e, wstąpienia do, do świątyni Abrahama. E, tak powiedzmy, że tam już się z nim umówił chyba na e, tak. W, ale jest nadal aktywny i te, te jego ostatnie wywiady są bardzo e, takie... E, soczyste, bo on tam mówi o zagrożeniu stabilności właśnie gospodarczej Chin, a jednocześnie w innym mówi chyba nagrywanym w tym samym czasie. To jest inny fragment tego samego wywiadu. On mówi o tym, o swoim rozczarowaniu, że Chiny pod dowództwem Xi Jinpinga stały się państwem takim dyktatorskim, totalitarnym. Bo... bo ta reforma gospodarcza, którą wprowadził Deng Xiaoping w latach 70., no to szła w, w odwrotną stronę. Współpracy ze światem, otwartości na Stany Zjednoczone i tak dalej, prawda? A teraz Xi Jinping idzie w, w, w odwrotnym kierunku. I to ja tutaj widzę, tam jest kilka warstw, o których na no to za mało czasu, żeby to drążyć, ale. Generalny wniosek jest taki, że Soros w swoich rachubach się mocno pomylił i pokazuje na końcówce rozczarowanie tymi swoimi planami, bo one chyba nie przebiegną tak, jak miał nadzieję, że się zrealizują. Innymi słowy, Xi Jinping jako kierownik, ten dyktator chiński, chińskiej rewolucji, nie wpisuje się, absolutnie nie wpisuje się w plan rewolucji światowej pana Klausa Schwaba. I to jest zła, a jednocześnie bardzo dobra wiadomość. Ja bym, ja bym akcentował jako bardzo dobrą. Tak to widzę, tak to czuję. Ponieważ jeżeli wszyscy by byli za po jednej stronie, to nie mielibyśmy szans. Tak, ale zauważ, że to doprowadzi do nieuchronnych e, e, nie, tak. Rozumiesz, na kilku... Rozumiem, no. no to już wspomniałeś, jakie są te alianse, tam się rysują na Bliskim Wschodzie, tam dojdzie do iskrzenia i być może zanim wybuchnie Tajwan i będą zabawy wokół Teheranu. No, z udziałem Chińczyków. I to, to, to jest w ogóle opcja, której nikt nie bierze pod uwagę, bo po cholerę Chińczycy w Teheranie, tak? No niestety ona jest coraz bardziej wiarygodna i prawdopodobna, i logiczna. No, z naszej perspektywy na pewno, ale my należymy do świata oszołomów, także jesteśmy rozgrzeszeni. No tak, bo w, w przez parę miesięcy detalicznie analizowałem wszystkie zapiski, które przewijały się w prasie izraelskiej, tej popularnej, czyli o największym zasięgu. Teraz tego już nie musimy robić, bo tak jak mówiłem, zniknęły z widoku publicznego informacje, teraz to tylko się tam odwiedzają, tam różne kulturalne informacje są. Natomiast jeszcze z dzisiaj, z dzisiaj e, podana została taka wiadomość i to anonimowa, że urzędnik jakiś, nie wiadomo Stanów Zjednoczonych, Wysokiego Departamentu e, powiedział wczoraj, że e, jak zwykle, że zostało tylko parę tygodni, czyli stara się. Ile? Dwa czy Natomiast cztery? Te parę tygodni... Jak już minęło dziewięć od pierwszego wymienienia tego hasła, to już uważam, że parę minęło. Rzeczywiście. Natomiast jest jedno nowe zdanie, które się pojawiło. Cytuję. Myślę, że jesteśmy w punkcie, w którym niektóre z najbardziej krytycznych decyzji politycznych muszą zostać podjęte przez wszystkie strony. To jest dzisiaj zacytowana informacja. Czyli... Jeżeli muszą przez wszystkie strony być podjęte, no to jesteśmy na progu. Calling all stations, czyli Józek, Józek, Józek! Odezwij się. <laughs> Józek, nie śpi. Tak, Sleepy Joe. Musisz coś zarządzić, bo tutaj jest gorąco. Słuchaj, Józek, potrzebujemy cię. <laughs> to, jest toś... jeszcze kolejne zdanie również dzisiaj, uh -huh. bo to są dwie dwie notatki krótkie, one są, są potem połączone i, i, i ujednolicone. Natomiast Stany Zjednoczone są gotowe do bezpośrednich rozmów z Iranem, czyli widać tutaj niecierpliwość, że im sprawa przeszkadza, że im odwraca uwagę. No i generalnie odwraca uwagę to, o czym wspomnieliśmy, że no to, to jest zupełnie inny te, teatr działań wojennych. Oni są skoncentrowani na Tajwanie i muszą and <laughs> ten punkt skupienia zachować, bo to nie jest tak, że, że Józef coś powie i oni tam wszyscy lecą. To się przygotowuje tego rodzaju operacje no, miesiącami, już nie mówię przez lata, ale bo przez lata się tworzy strategię, ale przez miesiące się tego typu duże operacje przygotowuje logistycznie, więc to nie jest tak, że Józef nagle może się oderwać i wszystko przestawi na pięć tysięcy kilometrów na zachód. No, to się tak tak nie da, po prostu. No skoro wyszedł z Afganistanu, to przecież nie na darmo, tak? Tak. Ehm, padły jeszcze kolejne słowa, które też yy, definiują intencje Stanów Zjednoczonych. Ten sam urzędnik anonimowy mówi, byłoby głęboko niefortunne, gdyby obie strony nie prowadziły bezpośrednich rozmów. Biorąc pod uwagę, jak mało czasu zostało, i jak krytyczne są to decyzje. Czyli Stany Zjednoczone chcą sprawę uprzątnąć możliwie szybko w tym zakresie, ponieważ zdecydowanie nie po drodze im działać na dwa fronty. To jest nie ten moment. Dodatkowo, również dzisiaj również dzisiaj Naftali Bennett, przemawiając na dorocznej międzynarodowej konferencji studiów nad bezpieczeństwem narodowym, powie no, no, tak powiedział, że Izrael musi przygotować się na świat, w którym nie będzie tylko jednego policjanta i przyznaje, że Ameryka koncentruje się na Rosji i na Chinach. Taka jest rzeczywistość, mówi Benet. Czyli wiedzą, że są na bocznym torze, że ten teatr dyplomatyczny nie jest w obszarze głównych zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Że ich obawy... Koncentrują się zdecydowanie na Azji i to zostało dzisiaj powiedziane w krótkich słowach. To jest dosyć dobitnie wyrażone. I to jest notatka z 19.27 mniejszego czasu, czyli z 18.27. No to ma trzy godzinki niecałe. I Wiesz to co to jest... znaczy dla mnie? To krystalizuje ta, co już tak się, tak powiem tutaj, pałęta, nie powiem, wałęsa. No, poniewiera się, poniewierał. Tak do ogólnych. no, że wszyscy się skupili na dwóch tam punktach, tu, tam, patrzą tego, tu, no, Kijów, Żeleński, Ukraina, Putin, ten, inni, Tajwan, Igrzyska Olimpijskie i tak dalej. Ale tak na to patrzę i tak słucham tego i to analizuję i wynika mi z tego, że że igrzyska się odbędą i w cieniu tych igrzys to nie nastąpi wcale inwazja Tajwanu, tylko nastąpią jakieś nieprzewidziane igrzyska olimpijskie wokół Teheranu. Nie chciał... Tak samo mi to wygląda. Nie chciałbym tego doświadczyć, ale no chyba już widzimy, kto będzie tego inicjatorem, niezadowolonym <grytanie> i zostawionym na bocznym torze, tak, i kto się nie powstrzyma, żeby to zrobić żeby to wszystko w jednym punkcie zebrać, no bo przecież Chińczycy są tam zainteresowani i Jankesi także, no i Putin także, no, no to to jest ten moment, kiedy należy to zagrać. Na razie ja... gramy w Pink Puta z racji Igrzysk. Oni sobie rozgrywają między sobą, widzę propagandowo te rzeczy, a w cieniu tutaj się dzieją inne rzeczy. I jak to się zacznie tam kotować, to powiem Ci, że te, te strachy ukraińskie i te tajwańskie znikną na, z naszego punktu widzenia i to będzie niepowtarzalna okazja dla Chińczyka, żeby tę operację tajwańską w końcu przeprowadzić. To powiem dyskretnie. Bo Jankesi będą z, siłą rzeczy zostaną sprowadzeni że tak powiem nagle Halo, halo? Coś przerwało? No a teraz jesteśmy za oh. daleko. Jesteśmy za daleko. Znowu jesteśmy za daleko, więc nasze wnioski <śmiech> ta, trzeba to wszystko skasować, wycofać. Ping-pongi, ping-puty to są gry na tą porę roku. Yy, są igrzyska, a przecież wiadomo, że jak igrzyska, to konwencje wielowiekowe. Siedem dni przed i siedem dni po. Nie ma żadnej rozróby, Jest spokój i po prostu wszyscy się weselą. No i ja takie mam te, te, takie plany generalnie, że to, to ferie przecież są zimowe, to, to, to korzystajmy z tego, tak? Tak. Jak to panie trzeba uważać na słowa, to, to jedna jakaś tam prognoza, nie taka jak trzeba zbyt dokładna, to, ale to automaty mają wszystko zakodowane na to wychodzi. Ja cię przepraszam. To, rozumiesz już jakie są plany na najbliższą przyszłość. No właśnie, no właśnie. No, mnie sz szczególnie przekonuje... Y Totalny niebyt informacji yy, wojskowej. Także to, to jest ciekawe, yy, bo, bo tutaj jedyne, co my mamy, to odwracanie uwagi, co robi Moskwa, co się dzieje na Ukrainie i tak dalej, na świecie dalszym, bliższym, byle nie na tym podwórku. To Także... mi przypomina taką bajkę z lat dziecięcych, w której by występował kotek i młotek. Kotek i młotek. To no. są właśnie takie powiedzonka przedszkolne, ale one są bardzo skuteczne. Żeby nie powiedzieć śmiertelnie skuteczne. Tak, to pokoleniowo my tutaj od razu komunikujemy niewerbalnie, ale kto tam nie, nie kojarzy, no to musi poszukać na Wikipedii. Tak jest. Natomiast automaty to gwarantuje nie działają w tej warstwie znaczeniowej. Nie co kumają to chodzi, tego. To u nas w kraju. Nie. nie, absolutnie. To na szczęście <głos> tak możemy sobie powiedzieć bardzo klarownie i nikt tego nie, nie kuma z tych komputerów, no bo kurde, co to znaczy? To jest jakiś hipertekst ale my nie znamy tego narzecza. To tylko dla jasnowidzu. Tak. To tylko, to Krzysztof, tylko Krzysztof to rozumie. Notabene ma bardzo ciekawe audycje i y, ja tutaj polecam pod rozwagę, żeby sobie pewne rzeczy wyobrazić, bo m, tego typu psychozabawa, używam takiego słowa nie bez przyczyny, Pozwala sobie wyobrazić zmiany gospodarcze, jakie nastąpiłyby w przypadku takiego rozwoju wydarzeń. I, i tutaj y, myślę, że y, niektórzy niecierpliwcy mogą być zawiedzeni, ale odradzam niecierpliwość w tego typu zjawiskach. Odradzam, zdecydowanie. Cieszmy się tą chwilą y, dyskusjami akademickimi, jeżeli tylko można. O dziesięcinie, cielęcinie i innych rzeczach, bo, bo to są takie momenty, kiedy możemy rzeczywiście się odprężyć, natomiast ja się obawiam, że to odprężenie niestety powoli się rozwiewa i będziemy mieli inne treści do rozważania. No dzisiaj tankowałeś 70 groszy taniej. Tak jest. Dzięki Był panu tak premierowi, były w telewizji, ale to jak więc... sprawnie nam pomógł, a teraz uwaga, dochodzimy do sedna. To wszystko nie ma znaczenia, bo wiadomo, że ropa jest droga, a będzie jeszcze droższa. I to znakomicie te wszystkie obniżki zniweluje z dużą nawiązką. To jest raz. Dwa... Wizje Krzysztofa dotyczące szczególnego miejsca, o którym żeśmy wspominali, no niestety pokrywają się z moją definicją strategiczną, nie parapsychologiczną, tylko przepływów finansowych i analizy, że tak powiem doraźnych działań dyplomatycznych czyli analizy mediów nie? Z tej, tej działki generalnie ale także ja patrzę na wykresy tam jakie są reakcje na, te, na, na rynkach akcji na Forexie i tak dalej próbuję z, z, wyrobić sobie opinię taką przekrojową w którą stronę to zmierza bo pieniądze są bardzo mm, mm, wrażliwym i czułym instrumentem pomiaru bo pieniądze dużo wiedzą, tak? więc e, można tam po tych reakcjach różne informacje wysnuć. I zapewniam Cię, że Krzysztof analizuje to z zupełnie innej płaszczyzny z jakichś równoległych światów, których ja nie ogarniam. Ale wnioski nasze są zbieżne, mianowicie, że najbliższy wybuch nie będzie tam daleko, na wschodzie i nie będzie bliżej na wschodzie, tylko będzie na południu. Tak, tak mi to też wygląda i to jest niepokojące, bo y, te przygotowania są wszystkie już domknięte zdecydowanie. Tak to widzę, a, a kwestie latających cystern to jest pewnego rodzaju odwracanie uwagi. To, czego nie ma, y, nie jest specjalnie istotne. Istotne jest to, co jest przygotowane i te wszystkie zagadnienia, które zostały już opracowane w ostatnich miesiącach, no składają się w jedną spójną całość. Reszta to jest odwracanie uwagi. No i to i trudno powiedzieć, żebyśmy się żegnali w nastroju bardzo optymistycznym, no aczkolwiek no pewną... Na no, pewną jasność żeśmy osiągnęli. Dostąpiliśmy pewnej światłości, tak? <śmiech> znaczy pesymiści będą pewnie nieusatysfakcjonowani, że to się wszystko tak długo wlecze. To jest jeden z elementów właśnie propagandy zmiany. Że najpierw zapowiadana jest zmiana taka, czy inna, potem już. Tyle razy o tym jest mówione, ta zmiana nie następuje, że w końcu wszyscy mówią, a niech, że to już wreszcie będzie, bo to już takie nudne jest, ciągle o tym samym gadają. Także takie zmiękczanie publiki tą retoryką wojenną też już nastąpiło i to już jakby jesteśmy tutaj po słowie w, w, w propagandzie ogólnoświatowej, tylko że nie te punkty ciężkości są zaakcentowane to nie właśnie, to nie będą dzikie stepy, tu blisko, tylko zupełnie coś innego. Będą dzikie wertepy, piasku, tak. I to w sobie. <grych> Zobaczmy. Musimy sobie jeszcze jakieś optymistyczne tutaj znaleźć zakończenie, bo to czas już rzeczywiście pomyka bardzo. Mamy już godzinę 50 bodajże, coś koło tego. Mhm. Tak, godzina 45, nie pomyliłem się wiele, więc czy coś by z tego mogło wynikać dla nas? Moim zdaniem e, rewolucja systemowa po całości opadnie zupełnie kurtyna, wszystko będzie już wtedy na pewno widoczne, więc zobaczymy prawdę jaką jest, no nie jest to miła prawda. Wiele osób będzie zszokowanych, natomiast ci, którzy śledzą wydarzenia na bieżąco nie będą zdziwieni i myślę, że też jakieś przygotowania da się wykonać. O tym mówiliśmy wielokrotnie dawno, dawno już temu, bo to tamtego roku na wczesną jesień bodajże. Partyzantka i bibrownictwo, to jest nasza polska specjalność. Należy ją kultywować, tak. Tak, a czy coś więcej? No ja nie wiem. Kocioł węglowy, który zamierzałem nabyć z racji cen gazu z ceny 5,5 tysiąca wzrósł do 7,5 tysiąca i prawdopodobnie nadal będzie drożeć. Szereg osób przechodzi na ogrzewanie paliwem stałym wobec takich podwyżek cen energii. No i w ogóle ciekawe zmiany w gospodarce, także będzie to również przeformatowanie wielu interesów, a jak zwykle tego typu zmiany to zarówno zagrożenie, jak i szansa, Tak w każdych czasach. Bardzo inteligentny algorytm re reklamowy w Google zapodał mi dzisiaj reklamę kuchni, takiej kuchni kuchennej. Na węgiel i drewno. Tak zwanej angielki. No to była akurat Włoszka, o wydajności 9,5 kW, taka kuchenka typowa, taki piec, to się nazywa po naszemu piec węglowo-drewniany, uniwersalny, emaliowany. Z pikarnikiem założy się z piekarnikiem, z oszklonym oczywiście i dwie szufladki i płyta jest żeliwna, także, no, ładne, no, ładny piecyk taki węglowy, <śmiech> z poprzedniego, z poprzedniej generacji, ale się okazuje, że Google rozumie moje zapatrywanie. I poszukiwania takie, że mi taką kuchenkę tutaj za 2000 tysiące złotych oferuje do, do kuchni. Że to, broń Boże jakaś elektryczna ani gazowa, tylko Kup se, pan panormalną, taką na węgiel. To jest olbrzymia zaleta czegoś takiego, dlatego że tam można palić drewnem chrustem, e, czymkolwiek tak ogólnie, oczywiście w granicach przyzwoitości mając na uwadze powietrze, którym oddychamy, ale jest to jeden z tematów, który warto sobie rozważyć, jeżeli mamy na horyzoncie szereg różnych kryzysowych sytuacji. Od lockdownu energetycznego, przez blackouty, przez różnego typu gospodarki niedoborów, czy po prostu strasznie wysokich cen i podwyżek. Warto mieć na start taki zestaw e, sprzętów, które umożliwiają rozpoznanie się w nowym ładzie. <śmiech> w nowym <śmiech> ładzie e, biznesowo-gospodarczym, który, e, który nas niechybnie czeka. Nie wiem w jakim zakresie, w jakim terminie, ale to na pewno w tym roku będziemy trenować. Inaczej w dużych miastach, inaczej w małych miastach, inaczej też na prowincji i na wsi. E, to jest istotne, żeby mieć na start. Strategzy mówią, kto przeżyje pierwszy miesiąc w dobrej kondycji, ten już jest wygrany. Ty się śmiejesz, ale Jany nie mam miejsca w kuchni na, te, na ten, na ten piercyk, czy jak go nazwać, ale 9,5 kW to on ogrzeje całą chałupę. Rozumiesz, że jakby wszystko wyłączyli, nie będzie prądu, gazu, niczego nie będzie, jak u Kononowicza, to ja sobie rozpalę tam w tym palenisku i ogrzewam. Nie mam nie tylko obiad, ale mam cały dom ogrzany, no. No widzisz, w dawnych Za... kuchniach 750 zł z rabatem, no kurde, no. Czyli ten Google to jednak jest przebiegła bestia, że odgaduje moje ukryte myśli. trzeba, będziesz miał więcej takich reklam, bo mówisz przy włączonym komputerze, także... No niestety on to, on to słyszy, także, także myślę, że dostanę konkurencyjne oferty. <słyszy> To bo, są całe strony internetowe dla pasjonatów tysiąc, gotowania bo, na drewnie. Ale posłuchaj, za 1750 to on ma, on umożliwia ogrzewanie powietrzem tej całej przestrzeni, bo ma wkłady ceramiczne, tak? Ale ja liczę no. na to, że w tej kwocie to się znajdą wkłady z czegoś cięższego, na przykład będą żeliwne, to rozumiesz? Że tam będzie taki jakiś wymiennik ciepła, tego i wymiennik ciepła obiegowego, nie? Się yy, pan... Piece spotkową są nieco droższe. Tam trzeba yy, parę studiów no, zarzucić. Tak, generalnie nie potaniało, ale no, zobaczymy jak to się sprawdzi, ten mechanizm, że tak powiem tego, czy poniżej dwóch tysięcy taki pies zobaczę, bo jakby był taki za dwa kafle, to powiem Ci, że... Te piece się zaczynają od 1200 zł sprawdzonemu. Piece z brzegu. Najprópszy. Zaczynam się łamać, gdzie by go wstawić, kurde, no bo jak będzie wojna, to może taki piec sobie <grywia> taki i, kupię na zapas, że jak będzie już tak całkiem niedobrze, to wywalę kilka szafek i zamontuję ten piec. To, to już za projektu i to miejsce ważne jest komin, żeby było ujście dymu. Jest! To miejsce jest od 50 lat, bo tam kiedyś stał taki pies na węgiel. Nie, no widzisz, no to jest niezabezpieczony. Ale nowe szafki są, wszystko pięknie, kurde, glansowane, no? I, ale jak wojna, to wszystko wywala. No to wtedy będą, inna mądrość etapu będzie. Rozumiesz, no? Tylko trzeba mieć ten pies, no bo tamten poszedł na złom już dawno temu. Kiedyś żeliwne były piece piękne, wspaniałe. Pod tym względem to było rękodzieło sztuki odlewniczej właściwie. Przeglądam takie stare zabytkowe piece, jakie tam po prostu cuda były. Dwa paleniska, trzy piekarniki najrozmaitsze, bo to były takie jakby potrójnej szerokości. To były no. do wielkich domów gdzie praktycznie ten ogień podtrzymywało się od świtu do nocy. Zawsze na takim piecu stał czajnik z wrzątkiem. W każdej chwili była herbata gotowa. To wiele zalet ma. Także może się okazać, że będziemy trenować te rzeczy jak w skansenie. Będzie to podróż przez wieki. No ciekawa historia. Ja się zastanawiam tylko w jakim tempie taka zwałka może nastąpić, bo to nie będzie przecież z dnia na dzień, bo nikt nam tutaj żadnego grzyba nie odpali, to takie scenariusze są mało prawdopodobne. To raczej są bronie taktyczne krótkiego zasięgu, to się odbywa na niewielkich obszarach, żeby swoje cele polityczne osiągać. Zresztą nie o to chodzi, żeby podpalić cały świat, to nikt nie ma myślę na celu takich rzeczy i wielkie mocarstwa typu Chiny, Stany Zjednoczone też nie pozwolą na takie fikanko. Nawet jakby to było na Bliskim Wschodzie. Także pewne rzeczy oczywiście się będą działy, ale myślę, że tempo rozwałki nie będzie jakieś eksplodywne, tylko raczej my, znając te, te sygnały przepowiadające, będziemy się w stanie gospodarczo ustawić w przeciągu powiedzmy no miesiąca. Tak jak tutaj daje. Że, że nie, nie za niewielką estymą obdarzam Google'a i tego Sundera Picaja, ale, ale ta reklama, którą dzisiaj zobaczyłem, to, to daje mi do myślenia. No wiesz, to może dlatego, że ze mną rozmawiasz, a ja y, regularnie przeglądam te wszystkie rzeczy. Ale nie, nie, nie. To, to, to nastąpiło kilka godzin wcześniej. To, to, to nie ma związku z naszą rozmową. To wcześniej się pojawiło i zacząłem to przetwarzać w swojej mózgownicy i powiem się, że ten, ten tradycyjny pies węglowy z tym przeszklonym piekarnikiem no, optycznie bardzo mi się zaczął podobać. Ale są jeszcze z widocznym paleniskiem, tak jak kominki. Także bardzo. No to ja, to, ja to wiem, ja to no wiem, to wszystko wiem. To wie, że tam już trzeba jeszcze trzy tysiące wrzucić do tego. No, przynajmniej dwa. Powiedzmy sobie tak, że no jeżeli, jeżeli mówimy o zagrożeniu, tak, powiem, ekonomicznym i, i, i gazowym, tak ze, ze strony Putina, no to to nie jest taka głupia inwestycja, no. Nie, nie, to jest moim zdaniem pierwszorzędna inwestycja. Ona no jest dużo parę, ważniejsza od kontu centralnego ogrzewania. Za, za parę nędznych tysięcy, jak się to przywiozą na palecie i to nie musisz od razu nawet instalować, przecież to nie zarzewieje, do cholery, no. Ale to, masz nie, to... Nie... to w ogóle nie zardzewieje. Masz to w garażu i to możesz to sobie jakoś, nie wiem, przytargać, nie wiem jak. No to trzeba zaplanować jakąś drogę transportową, bo to kilkaset kilo waży, nie? 250 no ale... do 400 kilo, w zależności od modelu. Damy radę, no tylko trzeba tak. Ja to wszystko mam już mniej więcej. Maksymalnie to... 6 chłopa. To mnie, ja to sam to zrobię, tylko muszę, kurde, jeszcze kilkaset złotych na podnośnik, na poleciach, no, do garażu jeszcze jeden sprzęt, który mi się nie mieści, no, Weźmy. To, to jest ograniczenie, słuchaj, <grybujesz> nie mam gdzie tego składać, no, no. Z, zaraz, słuchaj, a przy, przypomniałam mi wiesz dlaczego się buduje y, dwupozycyjne garaże? no już teraz wiem no. żeby się chociaż jedno auto zmieściło ja już teraz wiem wszystko to już, już przeświczyłem. <głosy> pojemność 150% przekroczona jest wszystko zapakowane pod sufit że ja przechodzę kanałami <głosy> no to już wszystko jest już wszystko przećwiczone to już, wszystko już rozumiem i następne pokolenie, jak mnie zapyta co zrobisz, to już narysujesz kic, gdzie co ma być. To już wiem. Teraz już zostało sprawdzone. No, ale to ja można to... się też domyśleć, dlaczego jest taka walka ze wszystkimi e, niezależnymi źródłami energii cieplnej w domach, które pozwalają się utrzymać i w cieple, i e, w nasyceniu, że tak powiem, nie w głodzie. No widzisz, kurde. No i teraz rozumiesz, dlaczego dlaczego ta reklama mi się tak spodobała, no. <grywia> no nie mogę o za, niej zapomnieć, no. Kto wie, może to będzie punkt wyjścia do, do następnej naszej rozmowy, to już mo możemy sobie zrobić taką techniczną audycję, jak już wszystko będzie jasne, to wtedy będziemy biznesowe ścieżki zaopatrzenia trenować, które rzeczy najpierw, które później co może zniknąć w pierwszej kolejności, a co będzie jeszcze przez jakiś czas dostępne i za ile. Później jeszcze giełda cen, te sprawy, także to będzie teraz może nawet nowa gałąź gospodarki, zdobywanie sprzętów podstawowej potrzeby. No Dla mnie to jest ta kuchenka plus poleciak, bo bez paleciaka nie, nie podniosę. To zależy, czy masz po schodach drogę, czy nie. Jeszcze to o co chodzi? No mam po schodach, ale ja to sobie poradzę. Prawo Archimedesa i dźwignie są mi znane. Mam pochylnie, mam inne. Słuchaj, ja wymontowałem grzejniki po 200 kilo i, i, i nic się nie potłukło, no. Jednoosobowo. Jak A to, to... Się narobiłeś troszkę? No. Ja, no nie do końca, widzisz, bo ja wolałem sobie posiedzieć i, i sobie pomyśleć. A potem jak zacząłem robotę, no to użyłem inteligencji, wiesz, i ten o, o, dźwignia taka, owaka i poszło. Także to nie jest do końca tak, że musisz od razu zamawiać sześciu specjalistów, bo można to wszystko ogarnąć jednym, ale żebym myślał. <śmiech> A to jest najrzadsze akurat najrzatrze no dobro w tym środowisku, ale to jest moje osobiste, także ja tu nic nie wkładam dodatkowego. Myślę, że, że najbliższe miesiące będą wymagać od nas sporo sprytu i, i kalkulacji, także będziemy się mogli e, pobawić w, w nowy etap gospodarczy Oby skutecznie i, i bezpiecznie, że tak powiem. Tym optymistycznym akcentem bo minęły dwie godziny, równiutkie co do sekundy. No to, to ja się poradzę. No. Proszę pana, zegar to nie jest moja specjalizacja. <śmiech> pozdrawiam serdecznie, no tylko tyle. Ja zawsze. Ja również jestem... pozdrawiam, zobaczymy co będzie za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać w dobrym zdrowiu i w dobrych nastrojach również i, i zrobić dla Państwa dyskusję, e, taką rozmowę właściwie, krosującą różne tematy <śmiech> przez epoki i ustroje aż do przyszłości. Wariaci mają takie właśnie zacięcie, jak nad kukułczym gniazdem. Może piknik na wiszącą skałą, nie wiem co bardziej. To, to... To, to, to, to, to, no, czasami oglądają nawet filmy, w, kurde, w kinie, także. No, pff, no nie pogadasz, panie. No, nie zagniesz takiego, kurde, on wszystko, on wszystko kuma. No, jak go podejść, nie wiadomo. nie wiadomo. Tymczasem do usłyszenia. Kłaniamy się. Szukam czerwonego guzika. Uwaga. Naciskam.